witamy witamy 73 odcinek podcastu bezimienny właśnie właśnie się zaczyna właśnie nagrywamy słuchajcie nagrywamy w poniedziałek wieczorem 21 listopada, no ja mam godzinę 8, chłopaki mają 9, więc jest całkiem nieźle i chłopaki czyli są ze mną standardowo. Rafał Radomyski? Cześć, witam. Jest z nami drugi odcinek Wojtek Kocjan. Cześć, siema. Cześć Wojtku i ja prowadzę ten podcast, czyli Christian Kender za pierwszym mikrofonem. Dobra, słuchajcie, 73 odcinek, nagrywamy, lecimy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Wojtek zaproponował nam dosyć fajny temat. Ostatnio rozmawialiśmy o tym na naszym podcaście 2 lutego 2015 roku. To był odcinek 19 o grach free to play. Grach free to play wtedy rozmawialiśmy i mówiliśmy wam, czy wolimy grać, w grę free-to-play, czy jednak wolelibyśmy, żeby ta gra jednak była opcją płatną? W dzisiejszym odcinku nie będziemy tego powtarzać, bo to by było troszeczkę bez sensu, więc powiemy Wam, czy ten model biznesowy, którą, którą jest opcja free-to-play, sprawdza się w grach i, i w których grach to się sprawdza faktycznie świetnie, a w których grach E, wypada to gorzej albo po prostu w żaden sposób to i tak tej grze nie pomoże wyjść e, z dołka w którym się znalazło e, więc sobie <śmiech> e, Sła... tak, <śmiech> okej okay. o, o tym sobie e, powiemy, powiemy też, że WoW wchodzi w free to play w przyszłym roku ale o tym i więcej dowiecie się dalej w, przyszłym, e, w kolejnych minutach odcinka, więc słuchajcie e, standardowo Hyde Park, więc co robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie i niech zacznie Wojtek o kurczę jaka tam, tutaj odpowiedzialność no dobra, no to pierwsze co robiłem przez ostatnie dwa tygodnie to grałem w gry <laughs> ale z takich rzeczy, które mnie w jakiś sposób zaskoczyły to na pewno Tyranny niedawno pojawiła się ta produkcja miała premier zdaje się tydzień temu z hakiem troszkę może nie pamiętam teraz dokładnej daty ale jest to taki absolut klasyk w wydaniu Obsidian, Obsidiana jeżeli ktoś grał, miał jeszcze okazję pograć w Baldursy, w Icewind Dale, albo nie miał okazji, ale miał okazję w ciągu ostatnich kilku lat pograć w takie produkcje jak Pillars of Eternity albo Wasteland 2 to Tyranny będzie tutaj jakby odzorowuje te same, te same modele te same tematy. Gra jest, naprawdę, nie, nie przyszedłem jej, nie grałem długo, ale na tyle, na ile pograłem parę tych pierwszych godzin, to gra robi duże wrażenie, bo jest nie tylko powrotem do takiego klasyka RPGowego, ale jest również bardzo fajną opowieścią o tym, czym jest zło, albo czym jest, albo w zasadzie nie tyle, czym jest zło, tylko jak ono się objawia. W pokrótce świat jest po prostu jakby tutaj zdominowany przez, przez taką siłę, która, normalną siłę, jakąś tam rzeczywistą armię, tak? Jest ten tyran, który zdobył świat i teraz jakieś tam są jeszcze resztki oporu no i, i my jesteśmy tutaj akurat po stronie tego tyrana. Jesteśmy jego przedstawicielem i rozwiązujemy różne spory, konflikty i reprezentujemy jego wolę bardzo fajne ujęcie, bardzo fajna rzecz bardzo polecam no a oprócz tego eee, szlifowałem eee, jeszcze tam inne. Eee, Wojtku chciałbym Ci troszeczkę przerwać i zatrzymać się na tym Tyranny eee, powiedz mi tam grasz też drużyną składającą się z paru kompanów, tak? dokładnie, to jest no, tak jak w tych wszystkich grach, które wymieniłem model jest podobny skompletujemy jakąś tam drużynę z bardziej jakichś tam przyjaznych lub mniej postaci a one tam też wchodzą w różne interakcje między sobą, także tak, tak, to jest taki absolut klasyk. RPG po prostu pełną gębą, zbieramy team, zbieramy sprzęty i idziemy tam w świat i rozwiązujemy różne, różne rzeczy. Aha. A powiedz mi, to jest podobne zasady do D&D, jakaś tam aktywna pauza, coś, planujesz sobie atak i tak dalej? Czy to jest no raczej... Tak. Tak tak, tak, tak, tak. to jest dokładnie, dokładnie ten model, widzę, że nie graliście chyba, co, w te, te, te gierki które wspomniałem no, no, znaczy, w, w, powiem Ci, że w Icewind a grałem i przeszedłem, Baldur's Gate'a tak mhm. samo, więc y, chyba jeszcze tak, próbowałem tak, no to, to, to jest dokładnie to tak, tylko, tylko właśnie y, chciałem się dowiedzieć, czy to faktycznie jest y, wszystko to samo, ale to nie jest D&D, system D&D, tylko to jest y, troszeczkę co innego. Nie, tak? nie, to nie jest system D&D, to w ogóle, bo tam system, to swoją drogą, to nie jest system D&D taki, taki... Y, on jest bardzo mocno, wszystkie te systemy w tych grach, one są bardzo mocno wzorowane. Y, no tak, tak, tak. Ale nie jest to taki absolut klasyk, gdzie tam, wiesz, 1K6 razy 2 nie, i tak dalej. No właśnie, właśnie, Natomiast, no ale, ale w grach to nie było nam tak bardzo potrzebne, bo że komputer ci wygeneruje liczbę od 1 do 10, to on ci nie musisz tego napisać, że to może 2K6, tak? Czy tam, że 1 do 12, to nie musi być 2K6. W każdym razie pod tym względem to jest dokładnie to samo, plus wszystkie to, co te, te elementy, które wspomniałeś. Jak, jakaś tam pauza, planowanie picie eliksirów, tak, trzaskanie się z tymi bohaterami, lecz z tymi NPC, nie, dialogowanie. No to jest dosłownie, naprawdę tutaj jest schemat jeden do jednego wzięty z Bardurów, czy, czy z, z tego typu Aha. produkcji, tak? A, a jest e interesant. Jest e tylko nowe e uniwersum, zupełnie nowe uniwersum. Tak. E Podobam, znaczy, zainteresuję się tym tytułem, ze względu na to, że widzę, że powinien pójść na starszym kąpie. Mam nadzieję, przynajmniej. O, powiem ci to nie. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy pójdzie na jakimś takim starszym, ale. Ale możesz spróbować, bo czemu tak mówię? Dlatego, że. Tam są dość długie czasy ładowania. Podejrzewam, że nie będzie problemu tam, żeby, żeby to wyświetlić, tylko nie wiem, jak to z ładowaniem i, i tak dalej. Ale może spróbować. Aha. Bo pomimo okay, okay, tego, okay. że te gry są bardzo proste w mechanice i one są niby takie niby takie <coughs> przepraszam, niby takie wzorowane na tą, na tą starą modłę to jednak, no nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to się zachowa na starszym kompie. Wydaje mi się, okay. że powinno pójść. Sprawdzę, sprawdzę. Dobra Wojtku, co tam jeszcze ogrywałeś? Albo robiłeś? Albo cokolwiek? Ja codziennie składam tam modły ku Imperatorowi, czekam na Winga, ale tak, żeby grać w jakieś rzeczy, które byłyby warte wspomnienia, to nie. Trochę Duma zacząłem tego ostatniego, ale mhm. jak będę miał czas do czegoś przysiąść, a ostatnio z tym czasem trochę na bakier, żeby tak solidnie ograć, to na pewno opowiem o wrażeniach ok, e, dobra to Wojtek, to tyle o Wojtek Wojtek robi to ostatnio Rafale, co tam u Ciebie? no chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem jak powiem, że The zdominowało te dwa tygodnie ostatnie nie i nie wierzę no ale wyobraź sobie że najciekawsze jest to, że kupiłem dwie gry, czyli oprócz The Cru jeszcze Drive Club'a e, odpaliłem obydwie, żeby nie było że, wiesz, że, że w ogóle nie spróbowałem ale mimo wszystko Starry Club odpaliłem tylko raz na jakąś tam sesyjkę dwugodzinną, a The Crew odpalałem codziennie i, no i w zasadzie to więcej powiem w recenzji po prostu, no, Od tej gry się nie oderwałem i zasadniczo po dzisiejszym nagraniu pewnie dalej znowu sobie ją odpalę. Nie. Tak to wygląda, więc nic więcej ciekawego na temat gier nie powiem, yy, poza The Crew, jeżeli chodzi o to co grałem. E, obejrzałem film o parówkach, e, chyba wszyscy wiedzą o jaki chodzi, bo jeden był taki ostatnio, e, jest tak e, wulgarny i tak śmieszny i jednocześnie zły, jak e, wszyscy o tym mówią, więc tutaj w sumie też nie ma co, mm, co dodawać. Na koniec filmu w zasadzie chyba większość osób będzie się śmiało, jednocześnie czując się zgorszonym, no i... I poza tym jest śmiesznie, no są fajne jakieś tam powiedzmy takie mm, społeczne różne odniesienia i, i humory takie, które powiedzmy no ewidentnie jest to komedia dla dorosłych tylko po prostu w tej oprawie, która trochę y, sprawia wrażenie, że to może być bajka dla dzieci czy, czy coś takiego. No dobra, to, to tyle u Rafała i słuchajcie, ja ja w tym tygodniu e, myślałem nad Battlefieldem, żeby pograć, nie pograć, pograć, nie pograć e, i skończyło się na tym, że go ściągam, więc myślę, że w następnym odcinku powiem o Battlefieldie 1C. E, chciałem spróbować Killing e, Floor 2, ale nie wyszło. E, może jeszcze spróbuję. W Warhammera troszeczkę gram, ale już trochę mniej niż ostatnio FIFA mnie wciągnęła. Za to dużo w FIFA gram. W Star Warsa Battlefront ta w końcu odpuściłem. Mamy dość tej gry, bo na najwyższym poziomie gra się naprawdę trudno i po prostu irytuje mnie ta gra. w Nią po prostu nie gram, ona mnie po prostu zaczyna irytować. W związku z tym już ją odinstalowałem i jej nie mam. Ale no tak, głównie FIFA, myślę, że głównie FIFA czekam na B1, Mad Max gdzieś tam się instaluje, zobaczę sobie tego Mad Maxa, bo opinie są średnie i tyle, w sumie nie planuję nic wielkiego B1, a później będę myślała o jakichś tytanach, już ten B1 niech będzie pierwszy. No i tyle Rafale, oglądałeś o kiełbaskach, a ja coś oglądałem ciekawego. Oglądałem coś ciekawego, głównie animacje różne o Batmanie, jakieś takie starsze, bo lubię obejrzeć sobie czasami DC i te starsze animacje. W sumie starsze, starsze i nowe, bo, bo te nowe też oglądam. Ale w, w sumie nic nie wywarło na mnie większego wrażenia. Może tylko powiem o Netflixie. Rafale, bo ty mówiłeś, że masz Netflixa. Miałem, ale przestałem korzystać. Wiesz, obejrzałem to, co miałem tam chyba de wtedy na premierę. Wiesz, obejrzałem. Aha. I... Aha. I nic więcej. Natomiast e, mówisz, że jakieś te animacje komiksowe oglądałeś, a nierzadko one są lepiej oceniane niż, niż poziom, powiedzmy, tych filmów dzisiejszych, tam jakiegoś Batmana. No nie, nie, nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Znaczy, to, to, to troszeczkę widać, że to jest troszeczkę taka. No widać, że to jest animacja. No. Czy znaczy, tak, I... ale wiesz, chodzi o to, że jest ich sporo, tak? I, i są takie, no. które powiedzmy, uchodzą za kultowe. Ja teraz nie będę sypał tytułami, ale spotykałem się z takimi, które mm, bardzo dobrze były oceniane. I szczerze mówiąc miałem kiedyś ochotę się trochę w temat wkręcić, właśnie kilka sobie z nich obejrzeć, a co ciekawe ostatnio yy, znalazłem taki bar w Warszawie, który mm -hmm. się po prostu nazywa komiks mieści się gdzieś tam na Nowym Świecie i tam po prostu cały czas na jednej ścianie z projektora lecą właśnie animacje o superbohaterach, takich typowo komiksowe, ja tam byłem nie w tym barze, tylko w sąsiednim gdzieś tam, ale widziałem właśnie, że gdzieś tam wychodząc na papierosa czy coś, że, że leciał i Batman i Iron Man i wiesz to cały czas sobie leci z napisami, więc tam wiesz nie ma huku jak w kinie, można sobie siedzieć ze znajomymi, a jednocześnie dobrze się bawić przy kreskówce jakbyś mm. bardzo nie chcesz z nimi siedzieć, nie? No tak, tak, tak, tak, tak. No, więc może kiedyś w ten sposób jakieś tam animacje też obadam. No ale to co, to mówisz, że gorsze są od Batmana i Supermana, czy... Znaczy, po prostu tych animacji jest bardzo dużo. Są, są dobre, ja już nie pamiętam tych tytułów, bo, bo naprawdę obejrzałem e, tego dużo i dużo jeszcze obejrzę, e, ale, ale jest, jest tym różnie. Na ogół jest to dosyć przeciętny poziom. Czasami coś tam się Wybije mi ostatnio. O, ostatnio obejrzałem syn, syn Batmana. Było to, no, takie w porządku. Może to, słyszałem o tym, no. to, to o tym słyszałem, ale... Tak, tak. No, ten, ale y, powiem wam może, y, co, co mnie najbardziej wkurza, tylko y, chciałbym się jeszcze upewnić. Y, Wiesz, to, zanim fikę. się upewnisz to ja Ci powiem, że no, no, Transformerów animacje na przykład strasznie mi się podobały, bo i wspominałem ostatnio o tych nowych filmikach, które tam się pojawiły, te, te krótkometrażowe, ale filmik z 86 roku, który chyba też wspominałem, że wyszedł w wersji jakiejś tam blu-rayowej kolekcjonerskiej, no to jest wiesz fabularny nie, to, to w ogóle klimat jest wiesz, naprawdę trzyma w napięciu, nie? Tak, więc słuchaj, ja się upewniłem. Więc wyobraźcie sobie, dla mnie to jest, to jest dla mnie to jest słaba opcja, że e, Batman vs. Superman, ostatni film, który wyszedł, tak, e, jest, jest kategoria wiekowa 12, a animacja z 2014 roku Son of Batman jest kategoria wiekowa 15. Więc jak, jak możliwe, że animacja ma jest od 15, a film jest od 12 więc, e, po prostu. Ale to jest bardzo e, możliwe w ten sposób, że. No w tak, w tym momencie ja wiem, się zaraga, ale te animacje nie lecą w kinach. E, nie, nie, no wiem, czy nie, nie, w oczywiście historię nie, oczywiście, ogóle tego nie. Suicide Squad. Ale, ale jak... to jest słabe dla mnie. Tak, ale Suicide Squad ma, e, ma typ, chyba, nie, 15 chyba. No, nie wiem, może, z, możesz sprawdzić z w międzyczasie, stasie. natomiast ja 15, 15, 15 natomiast y, to miał być pierwotnie film na 18 skalowany Tak. To i ja wiem, pierwsze ja jego trailery ewidentnie były takie mroczne i jest nawet sporo memów, które pokazują powiedzmy 4 razy logo y, Suicide Squad, które pierwsze było takie mroczne, a kolejne takie coraz bardziej cukierkowe nie? i tam ewidentnie no, ten film nie trzyma jakby równego poziomu, przez to, że w jednych momentach jest wiesz, przekoloryzowany w kierunku młodzieży nastoletniej, a, a jakieś tam stara się zachować brutalne i powiedzmy mocne momenty. No faktycznie kilka takich momentów w tym filmie było, które powiedzmy stwierdzałeś, że wow, to jest powiedzmy nie wiem brutalne, albo to jest ostre, nie? A, a za chwilę hmm. powiedzmy jakieś, wiesz, znowu głupoty i, i trochę taka dzieciada. No więc... Y to jest moment, w którym ktoś podejmuje decyzję, że ten film ma trafić do szerszego grona odbiorców i w tym momencie tak te filmy wyglądają, no tam Ale... nie ma wiesz no śmierci no tak, tak, tak. bohaterów praktycznie, no bardzo rzadko się zdarza w tym momencie, nawet w sumie jak się zastanowię chwilę to nie wiem czy w tym uniwersum, czy, czy DC, czy Marvela była jakaś taka poważniejsza śmierć szczerze mówiąc, no po to, żeby to się wiesz. No, teraz to jest po prostu mega na to flow, no i nie może to być film z kategorią 18. No no tak, tylko, że szkoda szkoda po prostu, że chyba nawet komiksy mają coś koło, koło mogą mieć 12 w sumie, ale Batman ma 16, gra wszystkie te Arkham, Arkham Knight Arkham, Arkham Asal, Asalum i tak dalej, Azulum więc średnio, średnio mi się to troszeczkę nie Wiesz, podoba, ale ja no, takie... no tym bardziej, że, że pamiętasz jak rozmawialiśmy o Daredevilu pierwszym gdzie on się mierzył z Kingpinem i oglądałeś przecież ten pierwszy sezon rewelacja. No to przyznaj, że tam jest no nie wiem, ale popraw mnie, jeżeli tam nie jest osiemnastka, przecież te sceny, które tam były to nie, ta to wiesz. na 100% jest osiemnastka tam, wiesz, mogę tam, to sprawdzić. Tam robią taką chwilę, ale... wiesz, no momentami aż mi się głowa odwracała, nie? I nie, wiesz to... to oglądasz, to robi z ciebie, wiesz, trochę takie do shakera, nie? Cię wrzuca wiesz ten serial, no i, i żeby ten serial zachowywał taki poważniejszy, mroczniejszy poziom niż, mm, niż film zresztą nawet nawet gotam, który już wiesz leci trzeci sezon i też e, regularnie teraz oglądam, to jest po prostu wiesz... E, dalej utrzymany mroczny, brudny i brutalny, pomimo tam paru wiesz, przekoloryzowanych postaci, więc no, to mi bardziej odpowiada niż, niż na pewno te cukierki, które tam w kinie puszczają teraz. Mm. E, tak, to e, z, z ciekawości ci powiem, że tak, że wychodzi mi, że to mają też e, kategorię wiekowa do 15 Rafale? Seriale tamte? Tak. Czyli David. można zrobić w takim razie dobry serial do w sensie na dobrym można. poziomie do 15, gdzieś się wbić można, w tej kategorię. Można. No to, można. To, nie, to niech się uczą. W ogóle większość filmów ma do 15, do, 8, do 18 jest stosunkowo mało. E, dobra, e, nieważne to, zakończmy to, bo ja jeszcze w ogóle chciałem Cię troszeczkę, Rafał, e, podkusić, że zacząłem Jessica Jones, zacząłem już jej jedną trzecią sezonu i powiem Ci, że się wkręciłem. Jest całkiem niezła, aż się zdziwiłem, że to powiem. Eee, ale na razie nie rozmawiamy na ten temat. Myślę, że. Nie, no to w tym już odcinku... było banane, ale to jest, to jest w porządku. Tak. To jest coś innego. Tam jest, jest inna w porządku. Kompozycja, jest w porządku. Tak? Naprawdę fajnie się to ogląda. Później biorę się za tego luka. Eee, dobra, więc to tyle u mnie się działo przez ostatnie dwa tygodnie, więc wiecie, co się u nas działo, drodzy słuchacze, więc po 20 minutach, po 15, po 17 minutach możemy jechać dalej z wiadomościami ze świata i ja mówiłem, Rafa mówi więc Wojtku, co tam się działo na świecie? No ja mam takiego jednego newsa, który dla mnie jest przynajmniej, dla mnie jest takim dość, dość ważki. Chodzi o EVE Online, które 15 listopada przeszło na model free to play No to jest może jakaś tam informacja ciekawa przede wszystkim dla pacetowców, bo zdaje się, że na konsolach to chyba nawet by nie było jak w to grać to jest rasizm to jest ra rasizm <laughs> dla mnie no, no to, to, to, to jeżeli właśnie no to tak na tak, padzie tak, jak, ja bym grał ale Wojtek to if się nie będzie kwalifikował nam do tematu głównego pociągnąć go tak mocniej trochę to jest właśnie mnie tak, tak właśnie, o tym, właśnie o, tym, o tym mówię dlatego tego newsa wyciągnąłem bo, bo myślę że to będzie jako taki nasz wstęp newsowy i to mnie zainspirowało właśnie do tego, żeby porozmawiać na, na ten temat. Mhm. No, Także to jest przede wszystkim taka, taka informacja, którą, która może nie zaskoczyła, bo o tym było już głośno od jakiegoś czasu i tam nikt, nikt nagle 15 listopada się nie zdziwił. Natomiast na pewno jest to, jest to coś, czego chyba się nikt nie spodziewał, dopóki tego nie głosili. Bo EVE Online miało taką dość zamkniętą enklawę graczy, którzy się dobrze czuli w tym własnym sosie i nagle, nagle to pryska ten czar, o tym porozmawiamy sobie już Później. w odcinku. No. Mhm. Okay. To musi być ciekawe eee. odczucie dla nich, jak ktoś tam trzy lata już sobie, wiesz, swoje wszystko robi i nagle taka chmara po prostu komarów takich, nie, wlatuje. <śmiech> A ch chętnie, ch chętnie tam wejdę, chętnie tam wejdę, bo ta gra ma trochę lat, więc bo no może mi duszy. E, e, tak czy siak, chętnie bym tam kogoś e, odwiedził. E, dobra, e, Rafale będziemy o tym mówić później, bo odcinek jest o tym. Więc co Rafale ty masz? Ja mam dwa krótkie newsy, nad którymi się nie będę rozwodził. Pierwszy jest taki, że Naughty Dog zapowiedziało do naszego ukochanego Uncharted duże DLC fabularne, o którym się więcej mamy dowiedzieć gdzieś pewnie za 2-3 za tygodnie, bo w połowie grudnia. Natomiast zapowiedzieli również dodatek do czy też rozszerzenie po prostu wydaje mi się, że to bezpłatne jest po prostu do multiplayera, czyli rozbudowany tryb hordy, który już tam w dwójce i trójce się pojawiał no i to będzie na pewno wiem, że sporo graczy w multi w Uncharted się dobrze czuje ja tam osobiście dalej jakoś się do multi nie przekonuję i nie tracę na to czasu ale to, że jakiś nowy tryb pojawia w multi w tak dobrej grze jest warte na pewno odnotowania i lada moment ma być do pobrania. Już możliwe, więc to na pewno będzie spoko. A od razu polecę z drugim newsem. Drugi jest taki, że pomimo, nie mamy, że nie mamy żadnych oficjalnych informacji w postaci liczbowej, to Podobno twórcy Hitmana są zadowoleni bardzo z wyników jego sprzedaży, pomimo że takie były kontrowersje odnośnie jego odcinkowej y, sprzedaży i że bardzo są z tego pierwszego y, sezonu, bo to ponoć jakiś ciąg fabularny cały był y, stworzony zadowoleni i będą, będą szykowali drugą jakby odsłonę, dalej jakby no, kontynuując tą samą grę yy, taki, nie wiem, drugi sezon czy, czy drugi wątek fabularny i on ma od przyszłego roku jakoś tam wychodzić. I to jest w sumie ciekawe, że są pozytywnie nastawieni do tego i że im się spodobało. Znaczy, tak, w, w ogóle to ten model biznesowy tak, czyli czyli dzielimy grę na pięć części w sumie, bo tam chyba pięć części powstało. Udało im się to. I powiem ci szczerze, że szkoda im się udało, bo nie wiem czy chciałbym, żeby moja ulubiona gra coś takiego miała. To znaczy, wiesz, A, to, że to będzie... wszystko zależy od tego, ile masz czasu na granie, w jakich odstępach czasu jesteś w stanie grać. Tam jest jednak no, trochę coś innego niż Telltale, tak? bo yy, tutaj nie przeklikujesz się przez grę, tylko no faktycznie dostając ten jeden epizod masz trochę czasu na to, żeby go wiesz, wymasterować, wypieścić, yy, na różne sposoby poprzechodzić i ma to swoją dobrą stronę, no już kiedyś o tym gadaliśmy, ale ma to swoją dobrą stronę właśnie dla osób, które, wiesz, lubią to masterować, nie? są w stanie, wiesz, nie przebiec tylko dla, dla czystej fabuły, powiedzmy, wiesz, raz zaliczyć misję i pójść dalej, tylko, no, są zmuszone, żeby pobawić się, powiedzmy, na różne sposoby, w tą jedną i, i dopiero potem dostać kolejną misję, nie? No to jeżeli są zadowoleni faktycznie, wiesz, do pięciu tych odcinków, czy tam ile ich było, wiesz, dociągnęli, pokupowali to wszystko, widocznie rozbieżności między, wiesz, osobami, które kupiły pierwszy odcinek, a ostatni nie mogły być spore i nie mogło być odnotowanego spadku zainteresowania, skoro stwierdzili, że lecą dalej z drugim sezonem, no to w takim razie jest w porządku, wiesz, to przynajmniej nie będziemy czekali 5 lat na kolejną część i, i ci, którzy są zadowoleni, którzy grają w tą grę, będą mieli tego, tego więcej, a nie wiem po ile te odcinki chodzą, ale na pewno tam są jakieś przeceny, na pewno nie trzeba majątku na nie wydać i wiesz, z drugiej strony, jak grasz w Call of Duty pod kątem nie multiplayerowym, tylko fabularnym, bo mi osobiście się te kody, w które, w które zagrałem, wiesz, fabularnie podobały, zawsze by to, była to fajna rozrywka, ale jednak krótka, bo to wiesz, no, fabuła na parę godzin, eee... I gdyby to były odcinki powiedzmy dwugodzinne, takie jak film i wychodzące wiesz, raz na dwa miesiące, to ja bym tego koda kupował i kupowałbym te odcinki, tak? A że wiesz, raz do roku muszę zapłacić pełną cenę za grę, gdzie interesuje mnie, wiesz, 6 czy tam osiem godzin tej fabuły, to już tak trochę nie do końca, nie? No ewentualnie po jakimś czasie, żeby do tego wracać, więc w sumie, no nie wiem nawet, no chyba, chyba im w jakiś sposób gratuluję i, i, i się cieszę z tego. No. Spoko, spoko. Mnie ten. No? Pokaś... Ja... no Wojtku? Wiesz to trochę mnie zaskoczyło to, co powiedziałeś, bo ja nie sądzę, ale to jest tylko mój osąd. Więc to hmm. nie musi być prawda. Nie sądzę, żeby oni byli tacy naiwni, żeby wyprodukowali pierwszy odcinek i teraz dopiero patrzyli, jak im się to sprzeda. Podejrzewam, ta gra już jest jakże nie jest skończona, no to już jest prawie skończona i. I oni już tam 3-4 epizody. Nie, ale oni już całą pierwszy, cały pierwszy sezon już opędzlowali. No, no, Teraz tak właśnie że tutaj no. stwierdzili, że są z całego pierwszego sezonu, który jakby kończy całą tą grę. Wszystko, mm -hmm. co było zapowiedziane, to już zostało wydane. I są na tyle zadowoleni, że będą lecieli dalej jeszcze z drugim sezonem na tej samej jakby na tym samym modelu, nie? Od razu. No, i ja nie sądzę, żeby po prostu tutaj, yy, o tym mówię właśnie, że ja myślę, że już te kolejne sezony są już dawno gotowe. Bo, bo to jest hitman. Gdyby to był jakiś eksperymentalny tytuł, to można by się zastanawiać, ale... No wiesz Wojtek, ale no, tutaj było wiesz, tyle, zastanówcie tyle się, jakby się... I, i tyle po prostu było afery w odniesieniu do, do jakby zapowiedzi, tak. że to będzie w ten sposób robione, że wiesz, że naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby ludzie to zbojkotowali. Tak. tak ale, ale słuchajcie, spójrzcie na to realistycznie. Jeżeli tworzysz całą nową mechanikę e, czegokolwiek, to tak naprawdę i tworzysz od tekstur przez fizykę, tak, silnik, wszystkim się tym bawisz. I teraz pozostaje ci w zasadzie tylko układanie klocków, bo przecież tak się tworzy, tak to jest, najpierw tworzysz silnik, wszystko tam masz zbudowane, a potem to wszystko tylko układasz odpowiednio, tak? Ewentualnie tam potem jeszcze kwestie optymalizacji tego typu rzeczy. No to Wiecie, no, to jest oczywiście, tak ja mówię, to jest tylko zgadywanie, ale jak ja bym tak miał taką firmę i miał to studio, to już bym miał to dawno gotowe. Albo ewentualnie bym miał jeszcze paru ludzi, którzy te klocki mi tam układają, nie? Ale widzisz, ale zobaczcie, zobacz, nie chcę niektóre gry... grę, żeby. Ale zobaczcie, że to... nie podeszli. Bardzo dużo gier, które mogłoby mm, dosyć mocno jeszcze, wiesz, rozwijać się poprzez kolejne DLC fabularne, no bo to jest tak, tak naprawdę to, to wychodzą kolejne dlc -ki. I no to... I wiesz, są gry, które bardzo po prostu... Tyle, że po prostu wychodzą kolejne dlc a nigdy nie było pełnej gry. Do, no tego to o tym to, mówię. To, do tego się mówię, to tego się prowadza. No ale niektóre yy, znaczy jest mało gier, które mają, wiesz, tak dobrze poskładane te DLC, że, że faktycznie powiedzmy, czujesz, że tam nie wiem, te 40 czy 50 zł, ile to kosztuje, to jest faktycznie dobrze wydany pieniądz, nie? A, a są gry, mhm. które w ogóle nie miały żadnego, wiesz, DLC. Mhm. Takie gry jak wiesz Metal Gear 5, które po prostu od zera miały zrobioną mechanikę fantastyczną, jeżeli chodzi o otwarty świat i o ten cały model skradania i tak dalej. I oni nic z tym dalej nie zrobili. Oni zrobili online, powrzucali tam 35 różnych skórek i takich pierdół, jako wiesz, do, do kupienia, plus motyw ubezpieczenia się od ataków innych graczy, plus to, że teraz będą kolejnego Metal na tym samym silniku wydawali jako surwajwa. no i... I wiesz, i to jest, no, zupełnie inne podejście, a gdyby ktoś po prostu zaczął wrzucać tam jakieś misje, nie wiem, kogoś, Snake'a, czy, czy jakiegoś innego Big Bossa, yy, na wyjazdach gdzieś tam, tak, gdzie po prostu by sobie, wiesz, pakiet dodatkowych pięciu misji, czy tam dziesięciu sprzedawali, no to przecież by to wszyscy łykali. No każdy marzy o odrobinie więcej tam fabuły jakiejś wrzuconej i, i po prostu nowych yy, obozach do z nim filtrowania, a, a tego brakowało, nie? Nic się takiego nie pojawiło. Więc no to też trzeba mieć jaja, żeby to zrobić, żeby, wiesz, to wychodziło ciekawie, żeby nie czuć yy, odtwarzania tego samego odgrzewania a, kotleta, no tak, co, wiesz, co, co odcinek, nie? Jasne, to ja myślę, tylko po prostu myślę, twierdzę, że scenarzyści są tutaj kluczowi w tej kwestii, jeżeli już. Jest ja tylko myślę, to... że, że, po prostu nie ma, nie ma się co tam e, rozczulać nad ich, nad ich, odwagą czy czymś takim, bo, bo wy, poziom wyrachowania e, twórców gier jest już bardzo wysoki i e, i oni wiedzą. przecież Słuchajcie, wszystkie te przykłady gier, które się ostatnio pojawiły które te premiery zakrawają po prostu na, na, na kryminał, bo, bo tak się nie robi. No weźmy te No Man's Sky'e, ostatnio przecież Dishonored niegrywalny, na, Batman niegrywalny, na PC-cie ja mm. mówię tutaj z perspektywy pc ta, oczywiście ta, ta, ta, ta, ta. na konsolach trochę to inaczej oczywiście. wygląda. To... Ty, tylko i wyłącznie to, na PC, cie. no no no. Te, te kazusy pokazują, że, że... Że naprawdę producenci gier mogą już być bezczelni do granic bólu i my to łykamy jak młode pelikany. Dlatego twórcy takiej marki jak Hitman nie w ogóle się nie muszą martwić tym, czy ktoś to kupi, czy nie, dlatego że odpowiednia ilość osób to kupi. I tyle. Tak, ale ja wiesz, Discord to na przykład to... No, ma bardzo dobre oceny i ogólnie nie spotkałem się jeszcze no z osobą, która byłaby niezadowolona. Ja nie mówię, że... No to widzisz, to... to... Jeżeli konsol... chodzi o rynek konsolowy, tak? To na konsolach. Wiesz, Jeżeli chodzi to, o PC, jest No bo to są inaczej. gry, które są robione na konsole i są przerzucane na peceta, nie? I tak jak było w przypadku yy, Batmana, którego wspomniałeś, no to tam było, wiesz, sześcioosobowy zespół, który, wiesz, był zamknięty w piwnicy i po prostu nagle się okazało, że spierdolił i nie wyrobił, a nawet tam nikt nie zajrzał do nich zobaczyć, jak im idzie w międzyczasie, nie? No ale co, słuchajcie, przecież epizodyczność gier to nie jest żaden nowy, nowy model, to już pokazało chyba najsłynniejszy nie, tutaj, producent Telltale Games, tak? Gdzie oni wydają kolejne epizody. Masz rację, Telltale pokazało, tylko Telltale, jak sama nazwa wskazuje, to jest, wiesz, mhm. opowiadanie o jakiejś grze. Tam, za przeproszeniem całych chuje jest tej gry, no, a wiesz, a Hitman jednak właśnie stawiał na tą rozgrywkę, gdzie, gdzie po prostu dostawałeś misję i na ileś sposobów mogłeś się tłóc sobie przez te, wiesz, dwa miesiące do kolejnego odcinka, bo powiedzmy dawało ci to fans z samej mechaniki, nie? I to była ta, to, no, ale to, zobacz, jest że to jest pierwsza taka argument? gra, powiedzmy, epizodyczna, która stawia na mechanikę, a nie na historię. Bo ale każda to inna to po prostu serial postawiony na, wiesz, QTE, które w międzyczasie sobie tam wy, wykonujesz i, i, i, historię jakąś, którą tam czytasz sobie, która jest opowiadana, nie? No, to jest, no, ale to jest dla problemu, mnie argument akurat w, w drugą stronę, znaczy ty użyłeś tego argumentu, żeby pokazać, że w hitmenie było, było to bardziej ryzykowne, ja myślę, że wręcz przeciwnie, że a to tylko moja opinia, że to właśnie było mega ryzykowne przy opowiadaniu bardzo jakiejś tam skomplikowanej, wielowątkowej historii, gdzie ty musisz na kolejny odcinek czekać i jakby nie masz wiele, no możesz przejść podjąć inne decyzje, tak? Ale potem przyjdzie ten kolejny odcinek i co? Znowu będziesz musiał tę decyzję być ale wiesz, ale, ale ja to, był model, to był model, który wypuścił, wiesz, 20 gier na tym samym modelu i tam po prostu było, wiesz, bierz mm -hmm. tą samą grę y, i jak to chłopaki zwykli mówić, y, save as Batman Exe, tak? Save us y, jakiś tam Wolf Exe, nie? I tak dalej. Mm -hmm, I, mm -hmm, wiesz, to było mm -hmm. wszędzie to samo. Mi chodzi o właśnie kwestię tego, że y, bardzo fajnie się ten model epizodyczny znaczy cieszę się, że im się sprawdził mimo wszystko, chociaż chociaż w Hitmana nie pogrywałem, ale może, znaczy no mi się trochę nie podobało te nie, nie, nie, nie, nie. natomiast nie, nie, nie. fajne było to jakby podejście, że to jest inna mechanika w tym modelu, bo to faktycznie motywuje do tego że musisz wyciągnąć wszystko z tego co masz i dopiero dostaniesz kolejną część do zabawy, tak? Pod tym kątem, że musisz właśnie wymasterować, mm -hmm. że to cię niejako zmusza do tego, jeżeli wiesz, faktycznie powiedzmy, spodobać się ta gra, że na kilka sposobów, powiedzmy, przejdziesz ten pierwszy epizod i tam za dwa miesiące sobie wrócisz do kolejnego, bo w tych grach, gdzie są opowiadania, to, to nic takiego nie ma. A jeżeli chodzi o gry, gdzie na tą mechanikę się stawia, to tak jak mówię, no, trzeba mieć motywację do tego, żeby, nie wiem, przejść w misję numer jeden, i potem przejść kolejne, wiesz, pięć razy i spróbować na inne sposoby. Ja na przykład tak nie robię, tylko zapierdalam, wiesz, dalej poznać fabułę, nie? I, i to powoduje, że no, pobawię się może gdzieś tam w międzyczasie, ale mnóstwo rzeczy mnie ominie, nie? I w ten sposób można naprawdę, no nie wiem, skorzystać, bo wiesz, przy robieniu takiej gry się mnóstwo wymyśla y, ścieżek, alternatyw, wymyśla się różne modele, powiedzmy, nie wiem, zabójstw, czy tego, jak popchnąć fabułę, wymyśla się jakieś y, easter eggi i tego typu rzeczy i tak naprawdę, zresztą, no nie wiem, no, w jakiś sposób można to porównać do, dodajmy na to, nie wiem, GTA, przynajmniej w tych starych modelach, gdzie miasta były blokowane, nie, na trzy części, może trochę, wiesz, płynę w fantazji, ale teraz tak, masz praktycznie całe GTA 5 od razu odblokowane, nie. Pan gran chyba w to 2-3 lata temu, ale z tego co pamiętam, to można było od razu zapierdzielać sobie gdzie się chciało i nic ci tam nie robi. Mhm. Ale w poprzednich częściach było tak, że od razu jak tam przeskoczyłeś przez most jakąś tam super furą na kodach, to i tak cię wiesz, łapali, musiałeś to odblokować w misjach. I to było po to zrobione, żebyś ty dobrze zobaczył sobie tą część miasta, co oni w niej zaplanowali, wszystkie elementy fajne, najarał się nimi i dopiero poszedł do drugiej. W niej zobaczył też wszystkie uliczki, a nie od razu pojechał na koniec miasta i stwierdził, że jest nudno. I w tych grach epizodycznych, gdzie jest oparte o mechanice, gdzie oni tam, wiesz, różne rzeczy, powiedzmy, się napracują i powkładają, to też jest pewien bonus. To jest tak samo jak, powiedzmy, misje poboczne na ogromnych mapach w RPG-ach, tak? No co misje poboczne tam są powrzucane, żeby pokazać, niektóre tylko w sensie, żeby pokazać, jakie ciekawe elementy, powiedzmy, coś tam przygotowali, bo to nie ma znaczenia, że tam idziesz zabić jakiegoś potwora, tylko idziesz zabić go po to, żeby zobaczyć ten zajebisty zamek, który tam, wiesz, postawili nie? i jest to jakieś no dla mnie jest to ciekawe powiedzmy nie? to mnie to mnie trochę powiedzmy inspiruje i nawet mam ochotę chyba obadać to tylko poczekam sobie aż będzie całość jako i eee, eee, kupię to więc tak, dro drodzy słuchacze jak słyszycie Rafała inspiruje hitman Dobra, dobra, słuchajcie, zakończmy to, bo mamy temat główny, a nie, nie chcę mieć dwóch tematów głównych, więc jak słyszycie ma się dobrze sprzedaje, już chłopaki wyczuli, że dobrze się sprzedaje, więc będzie drugi sezon, na pewno gorzej się sprzeda. Ale może Rafała zainspiruje do zakupu? Jedziemy dalej. Słuchajcie, moje wiadomości. Moje wiadomości będą dosyć ciekawe. Może pierwsza rzecz, bo Rafał. Boże, Rafał. Wojtek wspomniał, że twórcy lubią pieprzyć nam gry, szczególnie na PC-ach, i mają to w dupie. Więc ostatnio spieprzyli grę na konsoli. Dokładnie dzisiaj, albo wczoraj. Dzisiaj, wczoraj, jutro. Wiem, że na dniach. Wyszła aktualizacja do Rainbow Six Siege, są dwie nowe postacie, jedna postać, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale jest to kobieta, wiem, że tam chyba wyszły japoński oddział bodajże. Tak czy siak grając tą kobietą zawiesza wam się konsola i musicie ją resetować i to ma miejsce cały czas i podobno po tym, jak już odpalicie to ten dodatek, to w ogóle gra się konsola się zawiesza, niezależnie od tego czym gracie, nie możecie usunąć tej aktualizacji Krystian, e, ale to jest, nic, to jest całą grę. to jest mało. ale no to jest słabe, po, po, wychodzi DLC, które ci pieprzy tylko ponadzie, ale po, to jest gra, kompletnie kompletnie Rafał ci rozpieprza, nie ci grę nie, dobrze, to jak gra, nie gra, jak nikt nie gra nie, nawet darmowy weekend ostatnio zrobili. Kiedy się robi darmowy weekend, słuchaj, no to się to jest tak, jak sprzedawamy karpia w styczniu. No, słuchaj, to jest dokładnie to samo. Zapowiedzieli, dobrze, zapowiedzieli, że będzie jeszcze dodatkowy jeden pełny rok e, wychodziło do tej e, gry, no Nowe DLC mapy i. E, dobrze, Krystian, wezmę postaci, tego siege jest... i sobie pogramy w niego. Nie ma problemu. Tylko Weź. niech naprawią tą babę, którą Jezu, można sonami. biegać, bo ja sobie okay. chętnie babę pogram. E, e... E, ja ale tak, nie, więc... bo, bo teraz no. wyszły Wardsy dwójki. Dwójka w sensie. Tak. No wiem. No i? I lada dzień ma wyjść DLC, które zostanie łatką Patch w sensie nie DLC. Boże co ja tak. tak, tak, dole... tak ma wyjść Patch, tak, Ma wyjść patch, który no. założy majtki prostytutką. Bo tam jest dużo nudystów. Skandal. Tam jest dużo nudystów. Tam prostytutki mają dziury na majtki. I teraz nie będą mogły mieć dziur na majtki, nie będzie mogła przewrócona prostytutka świecić tym, co ma do świecenia i czym zarabia na życie. To jest trochę dyskryminacja, bo tak jakby gościa, który pomarańcze sprzedaje, kazać mu to zapierdolić narzutą jakąś, nie? No ale, no sorry, no mamy wolny rynek, tak? No i ogólnie rzecz biorąc jak ktoś nie chce yy, być w ten sposób ocenzurowany, bo ktoś yy, zrobił głupi hate i, i wiecie i Sony i tak dalej musiało się tam pokłócić i będą robili tego pacza, to niech wypnie kabelek z konsoli i niech sobie gra w oryginalną wersję taką jaką ma ściągniętą, bo inaczej go okradną z jego w, w intelektualnych tutaj możliwości jakie gra oferuje. Czyli to jest kolejny minus do oceny tej gry, tak? Kolejny minus do oceny tej gry, no moim zdaniem jeszcze bardzo wpływał ale... na realistykę, tak? I e, ogólne e, kwestie... E, chciałbym wam powiedzieć, że Watch Dogs pierwsza część sprzedała się bardzo dobrze, bo miało być zajebistą grą nie było i nie było też w co grać, dlatego się dobrze sprzedało dwójka sprzedała się dużo gorzej, już wiemy, że się sprzedała dużo gorzej hmm. bo jest grą może na tym samym poziomie i nie wiem, czy słyszeliście, ale na premierę był multiplayer w Watchdogsack Dwójce, i po dniu, po dniu bodajże, albo nawet tak, chyba wydaje mi się, że po dniu, usunęli multiplayer i czekamy, kiedy będzie można znowu grać w multiplayer, bo po prostu coś im się zjebało z kodem, siedziałem. Krystian, okay. nie, nie można grać w multi. No, ja Rafał, to, ja to gdybym, wszystko gdybym rozumiem, ale Fifę kogo i, to obchodzi w obliczu yy, dziwki bez majtek albo z majtkami? No spokój słuchaj, się, tobie w ogóle gramy nie na konsolach, słuchaj, bo, słuchaj, Ja grałem w Watch Dogs, gram... przyszedłem cały Watch Dogs. Dobrze, no? ale Spoko. my gramy na konsolach, tak? Wojtek nas nie rozumie, bo Wojtek może sobie do każdej gry ściągnąć moda w postaci, nagich postaci i w każdą grę sobie grać w nagich postaciach, a my nie możemy. No w każdą nie, ale w wiele. No w każdą nie, ale w wiele i na pewno <grym> z tego większość, korzysta. większość, no. w większość. a my nie możemy, tak? I jedna gra wreszcie, ktoś się odważył na to, żeby tam były nagie postacie, żeby było naturalnie, żeby yy, co niektóra niewiasta mogła nie mieć ma albo mieć majtki z dziurką albo ktoś tam goły na ulicy sobie biegać bo tak jest w normalnym świecie to, to jest codzienność tak? i zabierają nam to no. i to jest jedyna gra na konsola, która jej to jest i to zabierają i ty mówisz o multiplayerze w momencie kiedy takie ważne rzeczy się dzieją no powiedzmy, no okej. Okay. No ja akurat wiesz, e, e, pamiętam, były kiedyś mody do Gita, nawet, nawet kiedyś grałem w Gita na, na, na. Ale nie na... mówimy o modach, PCCie. bo my też gramy na takie konsolach. Rzeczy, no. I o czym ty mówisz? No, no dobrze, no o to, chodzi, o to, że, kiedyś że to robię, jest zamach na konsolę to nie znowu. Nie no. to jest znowu zamach tak. na konsolę. Dobra. Lecimy nie do tematu tak. do sprzedaży, e. dawaj co tam. Nie, nie, nie, bo jeszcze chciałem opowiedzieć o 10 dolarów na koncie. Słuchajcie, jeżeli macie y, na, m, angielski PSN, na przykład tak jak ja, to na waszym koncie prawdopodobnie jest duża szansa, że znajdzie się 10 dolarów, które możecie wydać jak chcecie, e, tylko i wyłącznie na amerykańskich kontach e, PlayStation. Teraz e, słuchajcie na fajną opcję, bo mam amerykańskie konto na psn nie? i sobie odpaliłem te konto. I to jest jakieś tam starsze konto, więc zapomniałem hasła, więc próbuję sobie przypomnieć te hasła, nie, nie przypomniałem sobie, więc wysyłam je sobie na maila, wysyłam sobie je na maila, tam proszą mnie, żebym podał datę urodzenia i niestety moja data urodzenia nie działała, nie wiem co ja tam wpisałem, więc niestety dydyszka mi przeleciała, chyba w ogóle usunę te konto, no to, to taką nieprzyjemną dosyć rzecz miałem, no bo po prostu nie wchodzimy na te konto, nie wiem, z rok, bo czasami wchodzę, bo są in, inny, inny sklep jest, inne dema są. No, ale mi to przeleciało. Jeżeli macie, to sobie sprawdźcie. Chyba to jest ważne jeszcze do końca miesiąca, bodajże, do 30 listopada. Więc może macie dyszkę za darmo. A za dyszkę możecie kupić God of War Remastered na... US Store. Dobra, to tylko to chciałem powiedzieć, więc taka taka taka ciekawostka. idziemy do sprzedaży. Sprzedaż, słuchajcie, sprzedaż jest jakże rzeczywista. Pierwsze miejsce ma Nowy Call of Duty Infinity Warfare. Drugie miejsce mają Nowy Watch Dogs. Druga część, mówiliśmy o nich. Trzecia jest, jest, jest FIFA. Robili. Dobrze, trzecia jest FIFA. 17, czwarty jest Battlefield 1. Piąty jest nowy Wrestling tutaj 17 Szósta jest Forza Horizon 3 siódmy jest Dishonored 2 ósmy jest The Elder Scrolls Skyrim Skyrim, Skyrim odświeżony dziewiąty jest GTA 5 i ostatni jest Assassin's Creed The Ezio Collection i teraz tak, szkoda, że nie ma tytanów, tytany długo tu się nie utrzymały, widzę, w pierwszej dziesiątce Watch Dogs wychodzi wychodzi i co, i nawet jak wychodzi to i tak nie będzie, nie będzie miała pierwszego miejsca bo pierwszy jest Call i Call będzie długo długo, długo na pierwszym miejscu mam wrażenie, że do finala Fajno, dobrze się sprzeda, mam, mam taką nadzieję. No i co? Słuchajcie, dziesiąte miejsce Assassin's Creed The Ezio Collection. Wiecie czemu w ogóle? Hmm, nie ogarniam no, no, no, no, no właśnie ja się zastanawiam bo teraz tak, ten Assassin's Creed wyszedł w kolekcji tak? więc mamy te Chiny i tak dalej w, to w, a bo to jest Ezio boże Ezio, aha dobra, to, to wiem czemu, okej, okay, dobra, nieważne myślałem że, to jest co, to myślałem, że to jest ta platformówka F2D ja, ale okay, podobno ja ten Skyrim wygląda naprawdę spoko w momencie kiedy się go odpali jeszcze na, na prosiaku Yy, tak, tylko yy, no tak, tak, tak. Ja się nie orientuję na znaczy, no Bardzo tak, tak słyszałem, takiej. tak tylko wtrącam. Ale no, wiecie co? Miałem spoko. mieć w tym tygodniu moda do Falauta. Znaczy, moda Boże, e, a, Pacza, wróć, Pacza do Falauta, który te mody wprowadza. I mhm. jeszcze... już go. Ty go masz już? To ja go nie ściągnąłem. Mam, mam. Ma, ma. 200, 200 parę mega zajmował. Nie, ruch, ale no to auto ma coś za ten. No dobra, no to ja sobie ściągnę, odpalę i będziemy mieli na przyszły odcinek co zobaczyć. No to ja sobie też go ogarnę, bo ściągnął mi się, ale, ale za... A myślisz, błudnia, że b면... ja a myślisz, wiem, że będzie wszystko? ten? Nagie postacie? Prostytutki? No nie, nie wiem. wiem, czy tam w falaucie są prostytutki. Nie, nie, nie. Mogą być gołe dinozaury na przykład. Nie, to wcześniejszych prze... wniosek były, w każdej, także może i w czwórce. Bo Wojtek nie wie, no ale tak, ale... bo ja Falauta cały czas próbuję ograć od świąt Bożego Narodzenia zeszłego roku i <grym> problem polega na tym, że gdzieś tam po dwóch godzinach gry był taki, była taka misja, gdzie dawali ten super kombinezon z karabinem. Ale dawali ci go po to, żebyś wyszedł z biblioteki i zajebał takiego wielkiego tego dinozaura. Co tam wiesz, jest ten najgorszy potwór, nie? W grze. A ja głupi wystrzelałem w bibliotece całą wiesz, amunicję i wyszedłem i, i nie bardzo mam jak dalej ruszyć. I mi się nie chce grać od nowa. Nie, Więc może... nie to ja ci powiem, że nie, nie, nie podchodzę, jak, jak pies dojeżdża do tego. To... No właśnie ja też, ale może może się zbierzemy. Teraz na modach to możemy wszyscy, jak wiecie, jak, jak bracia nie, pójść. No, A, tak. w, czy tam nie była też. Co z tym Skyrimem na tych konsolach? On też będzie miał mody, czy tylko ten tak, Fallout? Też będzie, będzie miał mody? mody jakieś chyba. No to przynajmniej tyle Podobno będzie. ma mieć mody. Tylko, ale... że wiecie, mody, Jak, mody... zanim on będzie miał mody. To już ludzie go, o nim zapomną, no. Wojtek, ale to są inne mody, niż ty znasz w sklepie. To jest, wiesz, to jest tak, jakbyś, nie wiem, no, hamburgerami nazywał to, co w maku sprzedają, nie? Bo oni na konsolach, niestety, ale tam ograniczenia jakieś wprowadzili bodajże, nie wiem, do, do, do jednego gigabajta czy 2 gigabajtów na moda, więc wiesz, mm -hmm. jak na, na pececie taki porządny mod, który, nie wiem, ja widziałem ostatnio jakiś filmik czy zdjęcia z GTA 5 w wersji mm -hmm. jakiejś Realt coś tam, która wyglądała ładniej niż to, co wygląda za oknem i widzę, to, to wiesz, to taki dwugigabajtowy nawet mod na, na Fallouta tam czarów nie zdziała, nie? On tam może wiesz pozmieniać, mm. ponaprawiać te błędy i tak dalej, ale nie spodziewam się tam jakichś fototrysków. Mm. E, dobra, panowie, e, kończymy off-topa. E, więc słuchajcie, sprzedaż jest taka, jaka jest. E, jeszcze z takich ciekawostek, ten Dishonored 2. Myślałem, że trochę dłużej się utrzyma. Tu ma siódme miejsce, więc e, średnio, średnio. E, no, ale zawsze tak jest, że FIFA, Call of Duty i, i Battlefield są na podium i będą do końca roku. Niestety. E, dobra, słuchajcie, temat główny. E, Wojtku, to jest czekaj, Twój w temat. Tak, w temat główny jest no? najpierw gry, no bo zawsze. Najpierw gry robimy. Eee, no to zróbmy temat główny. A gry to po prostu w zależności od tego, czy będzie czas. O, ale nie, serio. Mogę wam podwiedzieć o fajnej grze na komórce. Naprawdę. I to jest free to play. Tak no to na... warto. Tak... Niech to będzie naszym wstępem. Niech to będzie no to, naszym wstępem. No. Y... Pełne tutaj jakby honory muszę oddać y, ziomkom z rozgrywki, którą pozdrawiam szeroko, dlatego że 15 listopada y, mieli szóste urodziny, więc to już jest kawał czasu jak na podcastowy rynek i, i gdzieś tam stare odcinki odsłuchując y, jedną gierkę zapowiedzieli, która wyszła również na PC-ty gdzieś tam na Steamie jest dostępna, ale na Steamie trzeba za nią zapłacić, a w jakąś tam sporą nawet część misji można zagrać sobie na Androidzie za darmo i przekonać się o tym, jaka fajna jest to gra. A gra się nazywa y, Crash Your Enemies, czyli zmiażdż swoich wrogów. I co jest fajne, to jest ona w pełnej polskiej wersji językowej, bo, bo to w ogóle chyba jest polskie studio. Nie będę profesjonalny, nie będę sprawdzał. Yy, ale powiem wam, że humor tej gry jest na... Tyle w fajnym i wysokim poziomie, że naprawdę gra się w nią przyjemnie, choćby dla samych tekstów, które gdzieś tam się pojawiają w przyrywnikach. A co to jest ta za gra? To jest tego typu gra, że mamy jakąś planszę, na której w jednym miejscu nam się wyświetlają powiedzmy nasze jednostki wyświetla się zajmująca jedną pole gromadka załóżmy 15 jednostek e, jakiś tam barbarzyńców e, różnych wiecie z widłami i tak dalej i po drugiej stronie jakichś prawilnych chłopów którzy starają się obronić swoje ziemię również jest tam 20 czy 15 sztuk i my możemy po prostu na nich kliknąć. Dwa razy oni sobie pójdą na tych chłopów i ich zabiją. I tak wygląda pierwsza misja. Natomiast kolejne misje już będą się, wiecie, z każdą kolejną wprowadzały jakieś nowe mechaniki i będziemy mieli w kolejnych misjach domostwa, które będziemy mogli przejmować jako na poszczególnym polu. Załóżmy będzie taki domek i tam będziemy mogli na przykład zostawić jedną jednostkę, która będzie się rozrastała i po chwili będzie 2, 3, 5, 10. Im więcej, tym się mocniej będą, jakby szybciej będą rozrastały, maksymalnie do 50 i w ten sposób nam rozbudowywały kolejne takie grupki y, bojowe. Oczywiście u wroga będzie się działo to samo, więc to jest jakby efekt szybkiego zarządzania, szybkiego przejęcia takich domostw, żeby po prostu szybciej y, zniszczyć y, tego wroga. Y, każda ze stron ma tym samym, jakby swoje pola, nazwijmy to. Ziemi. Tak? No bo to są ogólnie typowe takie kwadraty, ale nie można po prostu podbiec sobie do bazy wroga, tylko trzeba jakby każde pole kwadratowe przejąć, spędzając na nim parę sekund, zanim się do niego dostaniemy. A potem dochodzą jeszcze takie motywy, że można sobie wyszkolić te jednostki na przykład na, na tarczowników albo na przykład na jakiś tam żołnierzy już takich bardziej wyszkolonych i przez to, że ich wyszkolimy to na przykład wiecie 15 wojowników jest w stanie zabić 30 chłopów i, i coś w ten deseń. I ogólnie jest to świetna gra na komórkę. Nie wiem czy by mi się chciało na pc siedzieć i klikać w taką grę, bo, bo trochę uznałbym to za stratę czasu jako na, na czas spędzony w domu. Ale jeżeli chodzi o takie przyrywniki te misje, które faktycznie zajmują parę minut, to przyznam szczerze, że jak skończę wersję free to play, to chyba faktycznie zapłacę za tą, która odblokowuje resztę misji, bo, bo dosyć sporo jest wtedy zablokowane tym bardziej, że na faktycznie humor tej gry jest naprawdę na takim bardzo fajnym poziomie, nie będę wam tą spoilował tekstów, które się pojawiają, bo każdy zasługuje na uznanie ale sam fakt, że oni reklamują ci tą grę w postaci, że wiesz może byś poszedł teraz do sklepu i kupił ty no nie bądź jędza, wiesz trochę to jest tak jakbyś przyszedł, wiesz dosłownie takie teksty są w grze, wiesz to trochę tak jakbyś przyszedł na jedno piwo, a potem drugie piwo brał za darmo i trzecie piwo brał za darmo, wiesz no już trochę nie wypada na tym etapie, nie? i wiesz, i, i tak ci ta gra napierdziela takimi tekstami, nie? A, a to wszystko wiesz, się fajnie, fajnie powiedzmy yy, wpasowuje w ten klimat i to jest taka free to playka którą jestem w stanie polecić bo dobrze zachęca do tego żeby ją wykupić i zagrać do końca i wtedy już ona nie jest free to playką tylko normalną grą no, to właśnie o to chodzi to fajnie, bo to co prawda jest jakiś tam plankton mobilny, bo, bo takie gry się... No, no plankton no, czy taki fajnie. indyk powiedzmy, nie? To jest taki wiesz typowy no, no. pixel art, nie? No to mówię plankton, nie? <śmiech> <śmiech> wiesz, no, no to jest taka przystawka, że tak powiem do, do, do tego, o czym, o czym chciałem pogadać. Ale jest bardzo fajna, dlatego, że ona pokazuje dokładnie to, o co chodzi w free-to-playach, bo gry free-to-play nie są za darmo. Nie ma gier za darmo, one, one nie ma w ogóle w ekonomii, nie ma nic za darmo, tak? Nie ma darmowych obiadów, jak to, jak to mówi to powiedzenie. Czyli, e... czyli Wojtku nie nagrywamy, za darmo. E... nie nagrywamy za darmo? Nie nagrywamy za darmo, nie nagrywamy za darmo, nie nagrywamy za darmo do tego, że robimy to po coś, tak? Jasne, to jest, to jest nasza korba, my to lubimy, ale, ale oprócz tego no, zależy nam na przykład, żeby ktoś, to, żeby ktoś tego posłuchał, tak? A gdyby no, okay. się nam udało na przykład być y, popularnym bardzo podcastem, a nie chcielibyście tego zmonetaryzować? No to przecież no, okay. jest oczywiste, nie? Każdy dąży do tego, żeby jednak zarobić, to jest naturalne, to komercja to nie jest nic złego. Natomiast, y, natomiast generalnie gry free to play nie są robione z pasji, dlatego, że komuś się tam nudzi. Jasne, są też takie, ale one zawsze się monetaryzują, jeżeli osiągną sukces, nie? To jest oczywiste. Mm -hmm. Więc okay. to jest bardzo fajny, to jest bardzo fajny przykład, dlatego że mówię, że ona bardzo umiejętnie zachęca do tego, żeby tam jednak jednak sobie pełną wersję kupić. I, i, I to jest ten języczek uwagi każdej gry Free to Play, nie? Weźmy, weźmy powiedzmy, te. Ja nie wiem jakie gry do końca są free to play'ami na, na konsolę, wiem, że są na przykład tamte World of Tanks, zdaje się, gór. Tak, tak, tak, tak. War Thunder, czyli te wszystkie takie czołgowe tematy samolotowe. Mm. Oprócz tego podejrzewam, że tam macie jeszcze jakieś inne inne gry za darmo. Tam osoby przede nie wszystkim mówię... się jakieś pojawiają, nie? Mhm. <kłysk> <kłysk> No właśnie, bo generalnie gdyby się tak zastanowić o co chodzi z tymi free-to-playami, to jak się kogoś zapytać tam co to jest free-to-play, no to no, gra za darmo, ale przecież tych gier jest milion pięćset, sto Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, żeby jakąś dobrą darmową grę znaleźć, darmową w tym cudzysłowie to graniczyło tą z cudem, nie? Zazwyczaj jak ktoś tam chciał mieć grę za darmo, to musiał ją pożyczyć z internetu i, ta, i na tym polegało free to play, nie? A teraz jest troszkę inaczej. Teraz dostajemy te gry na tacy i twórcy nam mówią no słuchajcie, mamy takie coś, zrobiliśmy to dla was i teraz dajcie nam pieniądze, ale te dajcie nam pieniądze jest w tak różnych formach, i niektóre są bardziej skuteczne, a niektóre są mniej skuteczne. I to i właśnie na tym chciałbym oprzeć ten nasz dzisiejszy odcinek. To znaczy, żebyśmy poszukali tych, tych skutecznych metod i tych nieskutecznych. Gdzie? Znaczy, kiedy... ee, przede, przede wszystkim, Wojtku, ty tych metod znasz dużo więcej, bo e, taka. Znaczy nie, no tych metod jest ogólnie dużo, ale, ale myślę, myślę, że ty znasz ich najwięcej. Sam się czasami zastanawiałem, jak ci twórcy mogą zarabiać na tych grach i na przykład takie e, popierdółki w stylu, że chce World of Tank e, dodatkowy czołg czy coś tam, no to jeszcze jestem w stanie to ogarnąć, no. e, ktoś sobie kupuje czas, tak na dobrą sprawę w tej grze. Um, czy tam na przykład w jakimś, nie wiem, głupim Pokemonie nie wiem, czy grałeś w Pokémony na, na, na aplikacji, ale, ale tam mhm. też przecież kupywałeś sobie tam różne jajka czy jakieś monety, mhm. czy coś e, to, to tak, ale, na, ale gu, gu, główna, główna opcja ogólnie free to play, kiedy za nie płacisz to płacisz wtedy, bo ten czas który poświęcasz chcesz po prostu, chcesz po prostu skrócić ten czas poświęcania w grze i chcesz ten progres sobie mocno przyspieszyć. Czyż nie, Wojtku? No właśnie nie do końca, bo to jest jeden z tych modeli, no. tak, jasne. No, okay. Ale to no, jest no. w tym... W tym, w tym takim segmencie, gdzie rzeczywiście ty kupujesz sobie czas, no to jest jeden z segmentów, ale ich jest tam więcej. To znaczy, bo, bo o co chodzi? No to, czemu tam... to będziesz miał sporo dobrych przykładów właśnie. No. <śmiech> może czemu w ogóle taki odcinek? Bo, bo fajnie jakby osoby, które nas słuchają, a zastanawiają się hmm, powiedzmy nad tym free-to-playami, albo się nie zastanawiają właśnie, żeby miały jakiś taki ogląd, może co przynajmniej naszym zdaniem, tak? Takim naszym skromnym zdaniem, bo każdy może mieć swoje, co, co warto po co warto sięgnąć i, i gdzie szukać ewentualnie tych gier i czy warto tam coś zabulić nie? w tych grach, bo to mm. nie zawsze jest tak, że to się opłaca. Więc Dokładnie. może zacznijmy od tego, co jest takim wspólnym naszym mianownikiem, czyli tych gier, o których żeśmy wspomnieli, czy te wszystkie czołgi nazwijmy to, że to jest ten model powiedzmy, bo tutaj się nie płaci nawet za progres, chociaż też można, ale dużo ludzi płaci po prostu za maszyny jakieś unikatowe tak? i jeszcze mogą kupić sobie pociski dodatkowe. Ja mam kolegę, który jest... gra w to bardzo, bardzo mocno na konsolach, bo konsolę kupił dla dzieciaka i mniej więcej, już wspominałem o tym w, sumie w poprzednich odcinkach, no wciągnął się niesamowicie, także że praktycznie już jakieś rozgrywki ligowe i tak dalej wciąga yy, i zarówno pociski jak i jakieś miejsca powiedzmy parkingowe nazwijmy to dla, dla kolejnych maszyn, bo one też tam wymagają jakiś dopad. No, dokupuje, dokupuje te rzeczy po to, żeby w momencie, kiedy mm, potrzebuje faktycznie zmienić tą amunicję, wiesz, czy, czy wykorzystać jakiegoś tam bonusa i, i dojechać do końca, no ale fakt faktem, że to jest y, następstwem tego, że naprawdę mnóstwo, mnóstwo godzin spędził w tej grze, y, że naprawdę już ma skila i, i potrafi dobrze się tam powiedzmy zachować i potrafi powiedzmy wiesz z walki 15 na 15 wyjść z 9 albo 10 fragami nie? No to to jest już coś powiedzmy wyjątkowego i kiedy widzi, że mu tak dobrze idzie partia no to wtedy wiesz wykorzystuje jeszcze dodatkowe zasoby, żeby w ogóle dojechać na maksa ale tak normalnie na co dzień to po prostu no bez porównania ilość godzin jaką spędził przy tej grze w odniesieniu do, do kasy jaką na nią wydał jest no wiesz, bezceremonialna, tak, no nie wiem, może wydał 200 zł tyle, ile, wiesz, kosztuje pełny tytuł, a, a to jest, nie wiem, 10 miesięcy grania po ileś tam godzin dziennie, tak, no to naprawdę nie, nie jestem w stanie, wiesz, innej takiej gry jakiejś sobie wyobrazić, no chyba, chyba że jakieś, wiesz, typowe tylko i wyłącznie, ale nawet na, na zwykłych multi po prostu, no żeby coś się zmieniało, to trzeba tam zapłacić za jakieś skórki, za coś tam. A free-to-playki mają to do siebie, że są bardzo mocno rozwijane i, i odpalasz ją wiesz, co miesiąc, co dwa miesiące nawet i tam ciągle widzisz coś nowego, jakieś wiesz, wydarzenia i tak dalej. W dużych grach tego nie ma. Idealnym przykładem tutaj będzie również znowu mobilkowe, ale jednak, nawet chyba kiedyś na początku o tym o tych że wspominałem real racing taka jedna z flagowych ścigałek nazwijmy to symulacyjnych na na androida to ja w to grałem no dobre dwa lata temu i to była fajna gra, ale no gdzieś tam już przestałem, znudziła mi się i tak dalej. A ostatnio rozmawiałem z kolegą, który ma dużo, powiedzmy, czasu na to, żeby grać na Androidzie, bo bo, bo wynika to z jego pracy, powiedzmy, że no nie będzie tam laptopa ze sobą ciągał gdzieś w trasę. Eee, I ta gra ciągle żyje tam się po prostu tyle rzeczy pozmieniało, wiesz, na tyle ją rozbudowali, wprowadzili jakieś bezpośrednie multiplayery, a nie tylko wiesz, czasówki porównania tam time triale. To jest największy plus moim zdaniem dobrych free to play, że one potrafią się non stop zmieniać i jakby z roku na rok jedna gra potrafi no, odmienić się naprawdę mm, tak, że, że nie jesteś w stanie jej poznać praktycznie, jeżeli do niej wracasz. Mhm. Ale to, to akurat nie jest tylko dom, domena Free-to-play, bo tak powiedziałeś, że to pełne gry tak, yy, yy, tak nie mają. Jest taki jeden wyjątek, tak mi się wydaje, to MMO. To wszystkie te tytuły MMO na konsolach raczej chyba tego nie ma. Macie jakieś MMO? Takie ja mówię w sensie takim klasycznym, bo wiadomo, że te czołgi też są nazywane MMO, ale chodzi mi o takie jakieś World of Warcrafty, jakieś tam tego typu historie, to zdaje się, że na konsolach czegoś takiego nie ma. Czy jest coś takiego? E, na MMO na konsolach? Mhm. E, tam, e, Elder Scrolls? Elder Scrolls? Mhm, e, Mamy. Tylko, tylko, tylko że, że, że jest płatne. Tylko, płacić, nie? Tak, no, tak samo tak, tak. jest... Dlatego e, mówię, to jest taka gra, która jest płatna, a no wszystko tam się ciągle coś zmienia, bo twórcy rzucają now, nową zawartość, bo muszą. Bo no to dobra, jest coś, ale potencjalny free-to-play to to play jest taki, że jak się tak uprzesz, jak taki skurwysyn osioł taki, wiesz, mm -hmm. uparty, to nie zapłacisz ani złotówki, tak? I no musimy no jakby się, się trzymać tak. przy takich grze. A w takie MMO już nie pograsz, no bo tam musisz zapłacić ten no abonament. Na PC cię pograsz. Na PC, pograsz, na PC, na pograsz, PC, PC jest cię pograsz. Jest... No, okay. mhm, bo jest, jest ich całkiem sporo napisy i bardzo dobre zresztą są te gry. I tutaj rzeczywiście kupuje się czas, ale żeby sobie jakoś to systematyzować, bo od te czołgi, one są dość trudnym przykładem, żeby je gdzieś zaszeregować, bo tam jest kilka modeli Free to Play upłanych do jednej gry. Bo możesz kupić czas, możesz kupić przewagę i możesz kupić unikatowe rzeczy. Nie trzy trzy jakby rzeczy naraz. Takie power-upy y bardziej. No. Y no, no, w sensie mówisz o tej przewadze, tak? No to jest przewaga. No, to jest no przewaga na Jeżeli kupujesz no. pociski i ładujesz ale ten pocisk do lufy i on przewagę. ma więcej tam 10% No ale domyka, właśnie. Czy, czy, tak Wojtku, ale czy, czy twoim zdaniem w, właśnie w takiej grze powinieneś mieć możliwość kupowania właśnie tej twojej przewagi? Moim zdaniem nie, bo to jest w stosunku do innych graczy trochę nie fair. Za pełny, w pełnym tytule byś takiej przewagi za pieniądze prawdziwe no nie mógłbyś kupić ogólnie. Tak mi się wydaje. No chyba, że nie w Fifie jakieś zajebiste karty jakbyś miał w chuj hajsu, to byś miał zajebisty skład, ale na ogół w grach nie kupujesz takich rzeczy. Nie pamiętam, żebym w Quake mógł kupić Big Fucking Gun, czy w Unreal'u i, i napieprzać całą grę i wszystkich rozpieprzać tą bronią. Nic, no, tylko i wyłącznie to. Tak, ale to nie są. No, a w ciągach jest... tak możesz. No, w no, okay. tak możesz, ale to widzisz, to jest. A, a nadal te czołgi się sprzedają i w sensie się sprzedają, w tym sensie, że są dobre, dobrze marketingowo opylone. I no, nikt nie ma z tym problemu, nie? Bo raczej nawet ci gracze, którzy grają te czołgi za darmo i w życie tam złotówki tego nie dopłacili i, i nawet jak ich koszą ci gracze premium, to jakoś specjalnie narzekają. Wiesz, to może to wynika z tego, że, że ten gracz, który o, oberwie to on chyba nawet do końca nie wie, czy oberwał pociskiem kupionym, czy, czy darmowym. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, jak to jest tam w World of Tanks, ale nie, to ja się Ja Ja ci, powiem. Powiem. Ja, ja no, ci mogę może powiedzieć, nie bo nie to muszę. zależy dosyć mocno od tego, jak dużo gra, i czy zna mechaniki, które tam. Yy, A, no odmówią. tak, tak. No to on może po tym może poznać, ale mówię tak przeciętny gracz, taki naprawdę taki szwagier to wiesz, on no i może sobie pomyśleć, a pewnie znowu jakiś kromowicz, nie? ale nie ma tej pewności, nie generalnie. I, I to też nie są takie przewagi, że koleś jedzie wiesz, i jest niezniszczalny, albo coś takiego, po prostu ma tą si większą siłę ognia. Jest dobrze ten model zrobiony i on się powtarza przecież w tych wszystkich grach, w World of, w World of Warships, w World Thunderze, w Armored Warfare i w tych wszystkich a, grach. A, a, a, to, tak, Wojtku, a jak, a jak jest w LOLu? W LOLu kupujesz tylko i wyłącznie postacie, tak? Yy, nie wiem jak jest w LOLu, ja nie grywam w Lola, ale mogę powiedzieć, jak jest prawie w każdej innej mobie. Akurat LOL jest tym wyjątkiem, w którego nie, nie grywam. Y y my um. mamy na przykład yy, Smayta, Nie, nie yy, wiem, czy yy, yy. Jasne, no to, że go ugrywałem Smajta. Znaczy, Jakby, nie, no to tak, ja tylko jeszcze podsumuję. To, tamten wątek, mm -hmm. że jest ten, okay, to okay. Ta mechanika taka wszystko upchane i nikt nie ma z tym problemu, żadnego. Nie? Ludzie nie narzekają. Na to są rozgrywki przecież, i spoko. Nie? Mm -hmm. I teraz jak, jak pytasz już o moby. Moby to w ogóle jest też ciekawy temat, bo są moby płatne i bezpłatne. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby jakaś płatna moba była jakimś w tym hitem. Z takie? Żeby była moda, moba, za którą trzeba zapłacić, a są takie? E, poczekaj, poczekaj, poczekaj. E, a... WOW podchodzi pod MMA, tak? <grystanie> Pod KSW. <śmiennie> nie, bo powiedziałeś MMO, wiesz, to chyba... Nie jest, że... <śmiennie> tak, powiedziałem MMO, no, okay. nie, nie, nie. <śmiennie> tak Nie, nie, wow to jest w zupełnie coś innego. MMO. To jest już MMO, tak. to jest zupełnie inny Moba to jest taka arena, nie? Taka łupanka Arena, tak. Z, z, z jakimiś tam mopkami które z, idą na przeciw, z przeciwnych stronach a gracze tam gdzieś się pomiędzy tym poruszają to widzicie, no, no, czemu te gry są free-to-play? Bo one dzięki temu mają szansę dotrzeć do tak olbrzymiej ilości osób, że pewnie z tej, z tej olbrzymiej ilości osób ktoś tam się skusi na jakąś fajną skóreczkę, nie? Na jakiś fajny tam ten... Moby, te moby... Jest kilka takich, <śmiech> które, w których można sobie kupić przewagę, ale one też nie są popularne. Moba to jest bardzo specyficzny gatunek. Najlepiej w mobie, żeby było tak, żeby wszyscy, jak już wchodzą do gry, żeby mieli równe szanse i żeby absolutnie nie można było kupić żadne, żeby grała była z darmo jeszcze nie można było kupić żadnej przewagi ale że możesz sobie kupić takie rzeczy, żebyś się świecił jak psu jajca z kilometra i każdy będzie wiedział, że ty wydałeś na to przynajmniej tam 50 dolarów nie i to czyli jest idealny model taka. dla Moby nie? Taka czyli przedłużanie penisa tak, przedłużenie penisa i bardzo fajne przedłużenie, bo powiem wam, że te gry, które są popularne, robią to bardzo, bardzo dobrze. Przykładem niech będzie Dota. Dota dwójka, która. Ale jest... Dota dwójka jest darmowa chyba. Jest darmowa. No tak, ona jest darmowa, Aha, oczywiście Boże, tego, nie, nie, że nie, tam. Pom ja... mi się z Guild Warsami, sorry, z Guild Warsami mi się pomyło. Dobra. Ale czy takim bo samym, ale nie czy takim są, samym no? przedłużeniem penisa nie będą typowe DLC takie, które wiecie, no do gier płatnych wychodzą, które po prostu mają model yy, Nie, no bo modelowy. Nie, no bo nikomu się tym nie chwalisz, Rafale tak? No nie, no ale zobacz Bog. Ja gram teraz w The Crew. recenzja jeszcze nie teraz, ale prosty temat że po prostu niektóre samochody wymagają tego, żeby za nie zapłacić tak samo jak niektóre załóżmy, nie wiem, no. naklejki na samochód. No to tak, tak. tak. Malowanie tak samo. na samochód, to tak, tak drogie. Tylko że... że po prostu no, bardziej się opłaca, wiesz, zapłacić za My... z niż, niż normalnie w grze za walutę, powiedzmy. Tylko chciałbym Ci Rafale powiedzieć, że nie wiem czy wiesz, ale jak wejdziesz sobie na opis, co to jest Zagrady Crew, to będziesz miał, że to jest e, MMO e, samochodowe. I to już jest uznawane jako MMO samochodowe. No, okay, więc ale to jest wciąż gra płatna. Tak? To jest online. No dobrze, no ale ona jest online, tak? Chyba bez plusa jej nie odpalisz, no czy nie, odpalisz? Nie. Nie, nie jestem pewny. Nie no właśnie, jest. więc znaczy, musisz mieć wykupiony abonament, żeby Wymaga gra online no bo sobie możesz jeździć po fabule, no, nie? No. Dokładnie, tak, więc, więc dlatego w tej grze warto przedłużać penis, znaczy, a nie akurat mnie by to waliło. No, moby nie odpalić, bo to... No, by było no nie, no ale no, wie, wiecie o co chodzi. No dobra, e, więc Wojtku, bo mówiłeś o czymś tam ciekawym. No to od razu ta, ta, no mówiłem o tym, o tym że, że te moby to znowu zupełnie inne podejście, bo, bo nigdy płatna moba się jeszcze nie sprawdziła i nigdy po, moba, w której nawet bezpłatna, w której kupuje się przewagę też się nie sprawdziła, były a były takie... Bo, bo mówię no, o docie. Tak, a Dota jest świetnym przykładem tego, że można zrobić naprawdę solidne, solidną płatną zawartość, bo tam co sezon pojawiają się takie specjalne elitarne skórki. Oczywiście można je sobie kupić tam za bardzo dużo hajsu, ale one wyglądają naprawdę świetnie. I kiedy ktoś sobie ją kupi, to, to, to, tak jak powiedziałem, to się świeci z kilometra i po prostu jest, jest, jest, taki efekt wow. Zmieniają się nawet efekty skilli, tak? Kiedy masz ulti tam jakieś, czyli tą, taką ostateczną umiejętność, hmm. najbardziej OP, jakiejś postaci, to jest, no, jakiś tam efekt. A kiedy masz tą skórkę elitarną, myślę teraz o Crystal Maiden, to jest taka, to jest taka postać, którą pamiętam, że jak był ten, ten event, ona dostała tą, tą skórkę, tam sobie ludzie pokupali, to naprawdę wyglądało to inaczej, wyglądało świetnie. I... E, a, a powiedz mi Wojtku, czyli nie ma możliwości w żaden sposób kupić sobie tych dodatkowych rzeczy, właśnie tych skórek, tych, tych nie wiem, czarów i tak w, dalej, żeby... W docie jest w... rozwiązane w ten sposób, że część rzeczywiście zdobywasz, część zdobywasz takie, ale to są zazwyczaj takie skórki, one są fajne, naprawdę trzeba przyznać, że są całkiem, całkiem spoko, ale no. jak chcesz mieć naprawdę fajną, to albo musisz za nią zapłacić, albo musisz mieć niesamowite szczęście, żeby ją wyrysować. Takie naprawdę szczęście. Więc procent graczy, którzy mają takie fajne rzeczy, to jest bardzo niski, bo, bo ten, te prawdopodobieństwo jest niskie. Więc no, to tak jest z mobami. A widzisz, wspomnieliście o Guild Warsach 2, że no trzeba to no, kupić. Tak tak, dalej. tak, tak, No nie, nie no trzeba, no to... to jest free to play. To nie, już, nie, Guild Warsy jeszcze, 2 je, są dwójka. Jak wychodziła, nie była free-to-play. A, no nie była. Przeszła na model free-to-play jakiś czas. A, no roku. właśnie, no właśnie, bo Kupel mi opowiadał, że sobie kupił za tam u mnie za, za 40 tam funtów i gra i świetnie i w ogóle eventy i tak dalej i nigdy się nie kończy. Ja mówię, spoko, spoko, ale ty mówisz, że teraz przeszło to free-to-play. Tak, i tam znowu jest inny model, tak? Tam znowu zrobili dość fajnie, myślę, że dość rozsądnie, że każdy może sobie założyć konto darmowe, będzie Aha. miał trochę mniej miejsca na postać, bo tam chyba w normalnej grze, jak sobie kupujesz, masz 5, a w tej e, darmowej masz 2 Tam trochę masz mniej, mniej miejsca w plecaku, tak, tego typu rzeczy. I jest jakaś tam nowa klasa postaci, jedna, jedna klasa postaci, która jest niedostępna dla tych, dla tych z darmowym kątem, czy tam bez dodatku raczej, powinienem powiedzieć. Bo tak naprawdę kilka jest opcji. Można darmowe konto, tą wanilę, tak zwaną wan wersję bez dodatku i wersję z dodatkiem. I, I super, tak bo do gry nagle wtłoczyło się tyle nowych graczy, że ta gra ożyła na nowo. Ożyła na nowo hmm. i, i to się bardzo długo utrzymywało. Nie wiem, jak jest teraz, bo to byśmy musieli naszego kolegę redakcyjnego z Safe Projectu zapytać, Adriana, bo on tam łupie w tego Guild Warsa chyba od premiery i to tak solidnie więc on tam jest na bieżąco, ale generalnie free-to-play to dał da nowe nowe życie tej grze, nie? Mhm. I, i co, co, co dostajesz? No właśnie dostajesz te różnice takie, że jak nie masz konta płatnego, a nie kupujesz sobie jakiejś tej gry, to masz trochę mniej wygody, tak? Ale da się grać normalnie, normalnie grać, wszystko możesz zdobyć, wszystko tam przejść i tyle, nie? No Jasne, tak. tam, tam pewne rzeczy są ograniczone, na przykład tam chyba do, do banku guild i nie masz i tak dalej, tak? Czyli jak ktoś już chce się tak rzeczywiście zaangażować, on sobie to po prostu kupi i to nie jest jakiś tam wielki wydatek, bo ta gra nie, nie, nie, nie ma modelu abonamentowego. Więc jak widać, są też takie wersje, ale są też w, w, takie przypadki jak Evolve, nie? Taki Wolf to jest, no ja właśnie, jest od Petru, nie? Właśnie. Właśnie się czy... musi pojawić, Tak, nie? tak, tak, tak, no. No, i y pró próba ratunku tej, tej gry, była, była zacna, ale widać, że free to play to nie było coś, co było w stanie uratować nie? tą produkcję. No i, i właśnie teraz chciałbym się na tym e, troszeczkę, Wojtku, zatrzymać, e, czy nie było, czy było. E, w ogóle, e, czy orientujesz się, czemu to nie wyszło? No, orientuję się, a Znaczy, nie nie, nie, nie, nie, w sensie, w sensie nie przejścia na free to play, tylko czemu i hmm. w ogóle... Wymyślili sobie później, żeby przejść na free-to-play. No tak właśnie. Bo, bo mieli słabą sprzedaż. Tak, a bo mieli słabą sprzedaż, ale czemu mieli tą słabą sprzedaż? No bo ta gra nie oferowała niczego na dłuższą metę. Ona była... To był jak taki solidny strzał z armaty. Wchodziłeś, było dużo huku i hałasu i było bardzo fajnie, no, mhm. ale, no ale w pewnym momencie to powszedniało. Schematyczność tej gry była bardzo wysoka. Strasznie no tak. niskie replayability. Znaczy tam można było zagrać dziesięć gier i zobaczyć już wszystko, tak? Już widziałeś wszystko. Okay. E, dobra, no to, no to w takim razie e, w, wrócę się e, w, wcześniej. E, tą grę zrobili twórcy e, Turtle, Tur Turtle Games, czy jakoś tak. Tak czy siak oni wcześniej zrobili Left 4 Dead, która była rewelacją, który, w którym miałeś e, cztery duże misje, ogromne misje, która była do schematu przewi przewidująca i tam był ogromny sukces więc mu jest porównanie do Evolva, bo jest bo nie oszukujmy się jest ale Left 4 Dead okazał się zajebistym strzałem w dziesiątkę więc nie wydaje ci się, że na przykład Left 4 Dead też jest schematyczny a jednak odniósł sukces? Ale Left 4 Dead ma jeszcze takie zalety, jakich nie ma Evolve, Evolve jest, Ja bym powiedział wręcz że Evolve jest o wiele ciekawszy na poziomie rozgrywki niż Masz Left 4 Dead na poziomie, tak, na, tak krótkoterminowo, że tak powiem, ale długoterminowo Aha. absolutnie nie. Zobacz, w Left 4 Dead masz, po pierwsze masz jakieś kampanie, tak? nawet jeżeli one są durne i nie mają większego sensu. No <grym> <na grym> nie mają. No. Żeby przejść z punktu A do B, to nadal to jest jednak jakaś tam niby opowieść. Po drugie, ty, jakby, oprócz tego, że ty grasz, wcielasz się w rolę tego tam, jednego z tych czterech graczy, to przecież równie dobrze grać się może wcielić w każdego tego rozwiniętego zębiaka, nie? Co zupełnie nie. przekręca tą, tą rozgrywkę. To, to, to był największy fan. Poza tym trybów tej gry było też całkiem sporo i chyba bardzo dużą popularnością cieszyło się to rzucanie tymi karnistrami, to było dość, dość fajne. tak, tak, to... tak. Tak. I, to jest super, no, no. znaczy ja się nie zgadzam, że to były bardzo podobne gry. One są w tym takim małym na tym małym poziomie są podobne, bo tam no tu masz tak, tak, tak tam, nie, to no. masz potwora tam. Ale generalnie cała fabuła, rozgrywka prowadzę Zobacz, ta losowość w pewnym sensie, tak, że ty biegniesz na przykład i, i w pewnym momencie tam się pojawiały te takie specjalne zombiaki. W zasadzie do końca nigdy nie wiedziałeś kiedy w jakim momencie który się pojawi, kiedy w jakim momencie co cię tam zaatakuje, te fale tych zombiaków też były losowe. No, zupełnie, zupełnie, zupełnie o wiele ciekawsze to było, nie? Dla mnie e, Tak, bo e, e, Wojtku, bo ja za, za, zastanawiałem się, czemu Evolve ogólnie padło. E, padło, padło i bardzo ciężko im w ogóle e, było się z tego podnieść, dlatego chcieli zrobić free to playkę Ale e, nie wiem, czy słyszałeś o tych płatnych dodatkach, że można było sobie kupić dodatkowe postacie do gry, plus te bestie, i to było cholernie drogie. I jak to kosztowało prawie równowartość gry, to oni po tym wymyślili sobie kolejną opcję z dodatkowymi postaciami i kolejną opcję z dodatkowymi potworami, które znowu było równowartość ceny. Trochę, trochę to przypomina twoje moby, o których e, mówisz, Eee, czy na przykład e, to, kupujesz sobie dodatkowe postacie z tym, że ta gra nie jest free to play więc e, dlaczego ja mam kupować za prawdziwe pieniądze, za bardzo dużo pieniądze bo, bo to mówię, to, to działało na zasadzie sezon pasów za równowartość ceny e, dodatkowe rzeczy plus jeszcze oczywiście można było kupić skórki i tak dalej ale powiem Ci, że taka pełna zawartość w sumie takie gry, które która bardzo dobrze się sprawdza na konsole to było, nie wiem, tak 600-800, wiem, że wykupienie wszystkiego to ponad ponad 1000 zł i mam wrażenie, że po prostu oni wprowadzając no, nowości, chcieli bardzo dużo za, na tym zarobić i ludzie po prostu chcieli te nowości, ale ich nie mieli, były bardzo drogie, były troszeczkę nie do ogarnięcia, więc walili to i, i, i, i w sumie porzucili troszeczkę ten tytuł. Ja myślę, że Evolve e, z tym, co oni kombinowali, to powinien być od razu free to play, a jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, to nie powinni robić w ten sposób, bo e, dodatki troszeczkę wszystkie DLC, które ogólnie masz na konsolach, troszeczkę na czymś innym polegają i to nie, to nie powinieneś mieć... Um, dostajesz Evolve jako całą grę za 200 zł i za drugie 200 zł z, dajmy na to, e, Boże, nie pamiętam ile tam było postaci, ale tam miałeś chyba 4 razy 3 albo 4 razy 4 12 albo 16 różnych klas plus 3 bestie, dajmy na to. Mm, to i... I to też, nie, nie wiem jak to tam, kiedy to się tam pojawiło na konsoli, ale, no. ale na podstawie było tego o wiele mniej na początku przynajmniej. Ja pamiętam, że tam tych klas było kilka zaledwie, chyba 4 czy Ta. 5. Znaczy klas w ogóle było tam chyba 4, ale postaci w ramach tych klas było chyba po dwie. Po dwie na klasę. I to e, na początku. Bardzo to, możliwe to, dodawali, nie? Więc, tak, tak. Nie, to tak bardzo tak, uboga tak. liczba tego, co dostajesz już na początku. Więc, więc ja myślę, że w tych dodatkach gdzieś w którymś momencie oni, oni się pogubili i, i ludzie ich strasznie hejtowali. Ja, ja w ogóle interesowałem się ich w ogóle, bo bardzo lubię ten tytuł i szkoda, że padł. Znaczy, padł. On jeszcze nie padł, ale, ale, ale już wiemy, że padnie w przyszłym roku. Wiem, że nie będą nic na nim robili, do niego robili, ale, ale serwery chyba jeszcze będą działać i powiem Ci jeszcze jedną rzecz, o, o, o, o, której, o której chciałem Ci powiedzieć, że nie wiadomo czy Wolf nie utrzymałby się dalej i nie zmieniliby tej decyzji, gdyby ta free 2 playka wyszła na konsolę, bo ona nie wyszła na konsolę ona stała się tylko na pecetach. I, I ja kiedyś ci pokazałem nawet głupie statystyki, nie wiem, Battlefielda, o których ci mówiłem w ostatnim mm, odcinku, tak, tak. jaka jest mm. różnica, ile osób gra tu, ile gra tu. A, a nie wiem, jak jest Evolve. Może, może tu by się bardziej utrzymało właśnie na konsolach, jakby to myślę, było za że, darmo. Myślę, że może rację, wiesz, bo, bo faktycznie no. my nie narzekamy na te gry. My nie narzekamy na brak takich gier, które są za darmo które są dobre i, i coś trzeba powybierać. A faktycznie miał złąsowy ten Wolf. I, tylko, że ja nie tak. sądzę, żeby jedynym tym, jakby tą przyczyną to była to cena i tak dalej. Oni mieli okropną politykę cenową. W zasadzie to był wtedy taki większy skandal, dlatego, że tam jeszcze trzeba pamiętać, że oni sprzedali tą grę, potem sprzedawali DLC-ki do tego osobno, a w tych, w w ramach tych DLC-ków niektóre rzeczy się nie mieściły, a mało tego. Potem upychali Season Passa w którym to sezon pasie nie było tych dlc -ków. To po prostu był, jak, to był jakiś absurd. To był jakiś absurd. Po prostu ja nie wiem, kto tam nad tym siedział, ale tengi umysł musiał to robić. No. i Ale nadal, jak bo ja, ja piszę recenzję z tego i właśnie sobie spoglądam tutaj na tą recenzję i pierwsze miejsce, dla których ta gra jakby tutaj dla mnie już była przegrana w dniu premiery, ja po prostu widziałem gołym okiem, że to się nie, nie uda. W już po becie. Szczególnie, to, że... No, no. To jest to, że dość szybko się tam wkradła powtarzalność i rutyna. W tej grze po prostu nic cię, po dziesięciu grach już cię nic nie zaskakiwało, nic. Nic cię już nie było w stanie zaskoczyć, zdziwić, zaciekawić, bo każdy model był ten sam. I jasne, gdyby oni rob, zrobili to rozsądnie, gdyby ta gra od początku była free-to-playem, to pewnie teraz już dawno byłby już, już zmierzch bo free to no tak. play też mają swój ten, ale nadal przez ten czas, bo ona by się ciszła ogromną popularnością i podejrzewam, ludzie by chętnie kupowali sobie te skórki, to wszystko tak, bo ludzie lubią takie rzeczy, ale że jak oni wpieprzyli taką, taką politykę cenową, to to był gwóźd do trumny, ale to nie spowodowało, gdyby że ta gra była za darmo, to by nie rozwiązała problemu tego, że ta gra po prostu na duszu na to była nudna. Tam ta liczba trybów gry była nędzna w premierze, a w wersji free to play był tylko jeden tryb. W no wersji, tak, tak, tak. wersji płatnej były chyba 3, a Free to Play 1, no to to jest regres, no to, to jest jakiś absurd, nie? Kolejny. No regres. Więc, więc, więc, więc powiem Ci tak. Co do Evolve'a, to jest jakiś rzeczywiście fenomen kiedy, kiedy yy, gra yy, miesiąc chyba po wyjściu Free to Play, już zdycha. Yy, myślę, że ma że na konsolach ona by się fajnie utrzymała. Mogłaby się utrzymać po prostu, no? No, myślę, że tak, jest, no to szansa, bo. Ja zawsze tak patrzę przez pryzmat mojego szwagra, bo on jest takim konsolowcem, którego, którego znam, wiem, jak on reaguje mniej więcej i on by w taką grę sobie To po prostu no. wiem, że to sobie pograł, eee, No, więc okej, okay, no e, z tymi free-to-playkami, e, Wojtku, coś jeszcze chcemy powiedzieć o tych free-to-playkach? Tak, tak, tak no, do, no, no, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, bo zaczęliśmy um, przecież od tego If online, nie? Aha, I tu jest, o, mamy no. o czym pogadać, wydaje mi się, bo tu możemy sobie tak, tak powymyśleć, tak Tylko podawać, i, i, że, może, że mamy jakieś pojęcie. Bo i, to ja, jest tak. Ja, no okej, okay, no. No śmiało, śmiało. Nie, bo chodzi o to, że ja praktycznie kompletnie nie wiem, co to jest za gra. Wiem, że ona jest hmm. science fiction. Wiem, że podobno jest tam jakaś ekonomia. E, jakieś... E, no i widzisz, kompletnie nie orientuję się, co to jest za gra. Je, jedynie na if, które mam, to mam chyba na jakiegoś vr a Mam jakiegoś... Mhm. Chyba na... Ja kojarzę, że tam jest przeogromny świat i podróże przez kosmos. Tak, to, to też. Hmm. Ale macie tego Office'a? Korzystaliście kiedyś z Excela? Tak, tak, tak, oczywiście. No. To to jest taki Excel w kosmosie. <głos> bo można to tak najprościej powiedzieć, bo... To tak jak No Man's Sky. To tak jak No Man's Sky. No Man's Sky? O nie, nie. O, hop. Nie, ale ale to, ta... też jest, to też jest Excel. Excel właśnie... Excel? Było, było, pamiętam Wszystko moje chodzi... porównanie do Excela, tylko... Tak. Excel się sprowadzał w No Man's Sky do generowania powiedzmy tych, tych nowych rzeczy, a IF mhm. chyba jest o wiele, wiele większy. Tam faktycznie lecisz tydzień, jak chcesz gdzieś tak. dolecieć. Powiem wam tak, znaczy co to, Mniej to jest IF? Co to jest IF dla, dla graczy pc owców Ja myślę, że każdy teraz może się sam przekonać, więc jak ktoś nas słucha ma ta i się zastanawia, czy, czy chce spróbować, no to nic go to nie kosztuje, nie? trochę czasu i może mu się spodoba. Ale Yvonne to, to jest MMO w kosmosie, bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o społeczność tego, tego świata i bardzo też skomplikowane, ma bardzo szalenie wysoki próg wejścia. To jest, to jest gra nie dla każdego. Ktoś, kto wejdzie, żeby się nauczyć w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, to najlepiej tak naprawdę, żeby miał kogoś, kto już w tej grze siedzi i mu opowie. Bo tam są ludzie, którzy grają przez lata, przez oto lata i oni dopiero coś o tej grze wiedzą. A jak ty wchodzisz, <coughs> przepraszam, tworzysz sobie postać, i tam może jakiś okręcik malutki, takie główienko latające, w kosmosie, to, to jesteś nikim, nie? I jak przyleci pierwszy, lepszy kolej, to cię może tak, tak, tak cię po prostu z palca strzelić i lecisz, nie? Mm -hmm. W ogóle tam są sektory, te startowe, one są ochronne, bo jakby nie były ochronne, to tam by chyba już w ogóle nowych graczy nigdy nie było. Wiesz, wiesz, wiesz co mi to teraz przypomina, te, jak, to, jak tak mi mówisz? Trochę ten O-Game. Nie wiem, czy pamiętasz tą przeglądarkową grę. A, O-Game. Wiesz co? Ma to pewne cechy wspólne, bo O-Game był taki, że ty tam jako jako gracz generowałeś te floty, nie? Coś tam się wysyłało. Mm -hmm. tak, tak, tak, tak, tak. Jakieś ulepszałeś. Tak, A tutaj jest coś podobnego, tylko że ty jesteś jednym stateczkiem w, tym, w tej flocie. Mhm. I są olbrzymie korporacje. To jest gra, na, o której jestem przekonany, że powstał już nie jeden doktorat o pracach magisterskich nie wspominając, bo to jest pewien fenomen. Oni to zrobili dość, dość dawno temu, w ogóle nie wiem czy słyszeliście, ale nawet powstał pomnik, e, chyba z dwa lata temu, pomnik Iwy, e, który, w którym są wyryte imiona wszystkich graczy, Którzy mieli aktywne konto w tamtym roku, jakoś tam, w jakimś tam okresie przynajmniej. Więc to jest gra, która przeszła do historii, nawet w formie pomnika, i to tam jakiegoś ufundowanego, nawet chyba przez, przez władze, nie pamiętam chyba w Islandii. No, nie chcę teraz paląć głupoty. Jak ktoś jest ciekawy, to sobie na pewno znajdzie informacje w necie. No, no, Ale, ale gra, jest, gra jest szalenie trudna. Szalenie, szalenie przez to też jest interesująca i bardzo skomplikowana, że chodzi o te wszystkie relacje, bo ty wchodzisz, sam nic nie znaczysz, więc siłą rzeczy, żeby cokolwiek musisz dołączyć do jakiejś korporacji, a w tej grze nie ma npc to znaczy npc są jakimiś tam gośćmi, co dają ci questy może od czasu do czasu i to cię interesuje przez pierwsze tam godziny gry, kiedy tam musisz obczaić, nie? o co w tym wszystkim chodzi, potem cię to już nie interesuje, bo praktycznie wszystkie interakcje, jakie masz, masz z żywymi graczami, i, i tam są olbrzymie bitwy no wyobraźcie sobie bitwę, gdzie jest parę tysięcy jedno, jakiś tam jednostek z jednej strony, z drugiej strony od jakichś małych myśliwców aż po olbrzymie jakieś krążowniki niszczyciele i jakieś takie molochy, które suną wolno przez, ten, przez tą przestrzeń i to wszystko lata między sobą i się naparza, bo walczą o sektor, nie? I każdy z nich jest żywym graczem to jest, to jest coś tego i um, eksperyment pod tytułem Free to Play dla EVE to jest coś, czego powiem szczerze, ja bym się nie spodziewał, a zawsze mi się wydawało, że, dość, że udało mi się przewidzieć w branży gier, a to jest coś, czego bym się nie spodziewał, bo to jest holder ryzykowne. Ale potem zdałem sobie sprawę, że przez ten próg wejścia bardzo wysoki i tak większość z tych graczy wejdzie, od, odbije się i wróci, a podbija mi to tam statystyki pewnie dla jakichś inwestorów albo, albo tam jakiś innych potrzebnych rzeczy. No tak, tak ale, mhm. ale, pomysł jest fajny i zachęcam, żeby każdy spróbował. Różnica ma polegać na tym, bo rzeczywiście, nawet ktoś tam powiedział, że to są, że będą jakieś gluty latały, tak? Czy ktoś z Was powiedział takie sformułowanie? No, mniej więcej tak to będzie wyglądało, bo będą dwie, dwie kasty. Będą kasty tych wybrańców, tych, którzy popłacają sobie regularnie to konto premium i tam mają pochytane. I będą właśnie te wszystkie latające gluty, które będą się wolno rozwijały, one tam mogą robić tak za takich pomagierów, tak jak pamiętacie, były te gumisie i były tam ten książę Iktor i te trole nie? Tam były, no, i był Toadie, nie? No to ty będziesz robił za tego Toadiego po prostu, bo tam nie ma innej opcji, żeby się rozwinął jakoś, żeby się tam, to... chyba, że sobie kupisz konto Ale, ale to jest właśnie ten haczyk, nie? Ten free-to-play, ten model, daj nam pieniądze, a my ci uprzy... uprzyjemnimy życie polega na tym, że teoretycznie każdy może sobie w tej grze zarobić na konto premium. Tam możesz być górnikiem, tak? możesz po prostu otworzyć wielką korporację nawet handlującą węglem, jak jest spółka węglowa w kosmosie i jeżeli to zrobisz i zaczniesz odpowiednio dużo zarabiać tam w tych pieniędzy w grze, to sobie możesz kupić to premium i, i się utrzymać już bez dopłacania pieniędzy z, z zewnątrz, nie? Także to jest też dość ciekawe, że bardzo dużo graczy już ma tak rozwinięte tam wszystko, że nawet już nie dopłaca i podejrzewam, że to był też ten trigger, który spowodował, że, że ludzie że musieli za nową krew tam wciągnąć, żeby, żeby więcej ludzi to kupowało, nie, bo dużo ludzi się utrzymywało z ekonomii. W ogóle ekonomia w tej grze jest już też zamknięta. Ona... Tam nikt nie narzuca cen. Ekonomia jest realna. To znaczy, jeżeli jest jakiś surowiec A i on ma bardzo dobry zbyt, to jego ceny... Że, inaczej, jeżeli jego ilość na rynku maleje, no to jego cena rośnie. Po prostu, nie? To hmm. tak działa i, i to jest cały czas tak. Tam. To wszystko funkcjonuje i ma się świetnie. Więc jeżeli ktoś, się. jeżeli ktoś wątpi, że wolny rynek to jest dobra opcja ekonomiczna, to może sobie i wolna je i, i zagadzić, sprawdzić, to się tam naprawdę sprawdza. Nie? Hmm. Hmm, tak. E ja jeszcze, jeszcze, yy, ja zawsze mam problem z tymi wszystkimi mobami i z, i z tymi innymi rzeczami, że tam naprawdę trzeba, czy, czy nawet niech będzie twój if online. W ogóle w większości te pc -towe free free-to-play, że jeżeli chcesz być dobry, to musisz poświęcić setki godzin. Naprawdę no, to setki prawda. godzin. Tak. I dla gracza konsolowego patrz mnie, który przechodzi kampanię w Call of Duty ostatniego z 6 godzin i bierze się za inną grę. No to, to dla mnie to jest coś strasznego, że ja mam wejść do takiego IV online, gdzie ja muszę poznawać parę miesięcy to wszystko, co tam się dzieje i jeszcze mam ogarniać. No w ogóle znasz tam wszystko czas i, i, i wiesz. Ale to są I... dwa światy, to jest. No, konsole się rządzą innymi prawami. No, a wiem jest właśnie, tam taki wiem, wiem. graczy, którzy w Battlefielda tam chyba czwórkę mają już tam parę tysięcy godzin, nie? No, trzaskanych na Tak, tak, tak, to. Tak, tak, tak. Prestiże, nie prestiże, jakieś głupoty, no. Tak, tak, tak. No, właśnie u mnie to jest ten problem. Dobra, więc i w online, a powiedz mi jeszcze, bo sam ostatnio stwierdziłeś, że. Ee, to może inaczej. Pamiętasz, może Star Warsy wyszły też na PC-ta? One były płatne. One były płatne, płaciło się abonament i one weszły w końcu w free-to-play. Ty to Tu mówisz o Knights of the Old Republic, tak? Eee, to jest bardzo. Nie, bo to jest kotor. A nie, to jest A kotor. To, ja ja, the, old ja mówię... mhm, the Old Republic, tak? W wiem, że to wyszło na PZT wiem, że to mhm. było płatne. I wiem, że chyba, nie wiem, pół roku i zrezygnowali z tego i zrobili się free to playcom Star Wars The Old Republic, o tym mówimy, tak? Możliwe, Osteo. możliwe. Tak, tak, tak. The Old Republic, tak. Ale to nie mm -hmm. jest Kotor, żeby nie było. No. Nie, nie, ja się pomyliłem, tak. No i co w The Old Republic... To Więc e e ogrywasz to, Wojtek? Tak, e z tak. Znasz ogrywa... temat? Znam no. temat i powiem Wam, że to jest gra, którą też bardzo, bardzo serdecznie polecam. Nawet jeżeli ktoś nigdy nie planuje tam nawet złotóweczki zainwestować. Dlaczego? Dlatego, że Kotor tutaj się nie pojawił przypadkowo, dlatego, że to Grasz to jak w Kotor, jak Knights of the Red Republic. Jest mm. bardzo fajna fabuła, którą można spokojnie przejść samemu. I mało tego, tam możesz to przejść na kilka sposobów, nie? Bo tam masz jasną stronę, ciemną stronę i tak dalej. Masz tych Jedi i, i, i sitów. I fabuła ciągniecie, masz mnóstwo questów, one są dość fajnie zrobione. Więc warto, warto po nią sięgnąć. I nie. Jeżeli ktoś planuje dużo grać w PvP, czyli tam z innymi graczami się, się tłuc to już warto chyba zainwestować ten abonament, ale jeżeli ktoś chce przeżyć fajną tą przygodę i sobie po prostu przejść grę, to, to warto sięgnąć, bo jest za darmo i to jest naprawdę dobra gra. Ja e, pamiętam, e, e, nie grałem w dużo tych e, free-to-play ogólnie, ale grałem w Mu Online, nie wiem czy kojarzysz, pewnie kojarzysz o Jezu, to było stąd 100 lat temu, coś tam było takie, tam tak, było takie, 100 lat takie... temu, tak, tak i to, i to było darmowe serwery mhm. w której wszystko szło powolnie ale tak, tak. powolnie, w ogóle tylko 3, 3 kasy postaci i tak dalej, chyba albo 4, mhm. wszystko szło powolnie, no i oczywiście były serwery premium no i na tych serwerach premium wszystko leciało razy 10 razy 10, exp, wszystko i jeszcze były oczywiście dużo było tych prywatnych serwerów gdzie, nie wiem, twój kolega mógł sobie to stworzyć i tak dalej i właśnie pamiętam, że e, akurat w tym free to play, w free-to-play kupowałeś sobie ten czas, o którym wcześniej mówiłem. I jeszcze Wojtku powiedz mi, bo mówisz, że Elder Scrolls się niedługo skończy i przejdzie na free-to-play. Tak? Tak mówisz? Elder Scrolls... Ten... Ten... Tak, tak, tak. Tak się wydaje, ale wiesz co? Ja nie wiem, czy to z nie ale Ja teraz nie wiem, czy oni już tam coś nie kombinują, żeby było. no, nie, póki co mam go, go. Był, był tam, mam był... go na konsoli. Mam go na konsoli, grałem parę hmm. dni, dawał i nie jest free to play. Póki co. Nie, jeszcze. nie, masz rację, masz rację. Ja wiem że skąd to, to, to, to zawahanie. Dlatego, że teraz był darmowy weekend na pc to Po prostu może A, bardzo możliwe, sobie, bardzo możliwe. można Bardzo sobie I tam sobie wypróbować. wyszła na konsolach specjalna edycja, w której masz wszystkie te wszystkie te dodatki, które wyszły wcześniej i, i to, co teraz. No, ale... No, z te, myślę, z tego, że z tego, to co... musi przejść na free to play. Wiesz, tak mi się wydaje, że, że to jest taka gra, która bez tego się nie obroni na dłuższą metę. No dobra, a w takim razie myślisz, że WoW... Czemu w ogóle WoW jest tak dobry? Ludzie za to płacą co miesiąc i... No i kurde, on jest nie do i, i, i on chyba nigdy w życiu nie będzie miał free to play. Wiesz co, to... to... Grałeś w WoWa? Grałeś WoW? Tak, jest to, że grałem. Tam parę miesięcy tylko, ale grałem. To to parę był... miesięcy, bo... I to też co było. Ja grałem to, parę tego. miesięcy. No, okay, no. sensie, że parę miesięcy kupowałem sobie ten abonament tam, nie? O to mi się rozwałnie. Wiesz co, ja ci powiem tak, jest kilka przyczyn. Po pierwsze, WOW ma takie wahania tych, tej liczby graczy od tam chyba. Nie, nie chcę strzelić, ale chyba 6-6 milionów była najniższa. Może się coś pozmieniało. Bo ja dawno tego nie śledziłem. Ale nadal, słuchajcie, to jest prosta matematyka. Weźmy sobie, niech, niech WoW ma tylko 5 milionów graczy. Tylko 5 milionów, nie? I każdy płaci tam tych 12 chyba dolców, czy tam 10 dolców dla równego rachunku. Niech będzie, że 10, 10 dolarów płaci za, za miesiąc grania, nie? To mm. jest bardzo prosty rachunek, ile oni miesięcznie na tym zarabiają, i nie wierzę, żeby. Jak, co by tam musiało być za tabuny ludzi i jakieś hordy programistów, żeby to się nie zwróciło. Słuchajcie, to jest nawet w przypadku, że było 5 milionów graczy i 10 dolców miesięcznie, to oni na czysto wyciągają 50 baniek miesięcznie, tak. Z, mhm. za, za ten tytuł i a koszty nawet jeżeli byłyby nie wiem, połowę z tego to co, co mi się wydaje absurdalne ale załóżmy, że tak jest wiecie, no to to jest po prostu niemożliwe, żeby tak się właśnie gry MMO utrzymują się nawet przy przy graczach rzędu kilkadziesiąt tysięcy ludzi kiedy w to gra, a oni mają parę milionów i nie ma opcji, żeby to, bo to jest naprawdę świetna gra ona jest Świetna. Wo, w no w ogóle ten jest, no, nowy to... dodatek czytałem, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A to nie wiem, to nie, to nie grałem. Natomiast no to na ja, pewno ja tak czytałem. jest. Na pewno mhm. tak jest, bo, bo jak Blizzard wydaje dodatek, to jest dobry. On tam może się ugraczyć cieszyć lepszym, gorszym powodzeniem, ale on jest na pewno świetnie skonstruowany i, i daje dużo satysfakcji, dużo frajdy. Tak? To tam potem dla tych hardkorowych graczy, to tam są potem różnice, tak bo jak to jesteś z hardkorowym graczem, to się powie, e, tam ten szesnasty tier to już to już nie jest to, co było kiedyś, jak tam była ta wanila to to były tiery, a teraz to już nie jest to. No ale dla normalnego gracza to go tam on się cieszy, że ma no wyciera nie tam wiesz, że tam plus 5% zamiast plus 6% i już go to nie boli, nie? Tylko tych hardkorowych graczy to boli, a ich tam jest relatywnie mało. Mm. Ja, ja, ja w ogóle tak jak na przykład WoWa wyobraź sobie, że chciałbym grać sobie WoWa i już wiem, że wyszło, nie wiem, z 6 dodatków z 7 dodatków, no nie wiem, wyszło ich dużo jakbym tak sobie, jakbym tak sobie pomyślał, że nie wiem, e, chciałbym e, ogarnąć wszystkie te dodatki i być e, e, nie wiem, grać e, na równi z jakimś tam moim kolegą, który po prostu kupił sobie ostatnią dodatek, miał kiedyś tam jakąś postać i sobie gra dalej i ja, jak ja bym miał to wszystko od nowa ogarniać to po prostu ja bym się załamał i ten próg wy wejścia dla mnie w tą grę jest tak wysoki, że nie, ja ja po prostu jest, sobie ją olewam. A jest bardzo niski. Chociażby tego, że możesz... Znaczy, gra jest prosta, i... oczywiście, i, i tak a dalej, nie, nie, ale... nie, to nie to chodzi. Możesz sobie po prostu kupić, do, do, dopłacisz tam nie wiem ile, nie będę strzelał, ale będę mm. się, że nie, jakoś tam straszliwie dużo. Yy, I od razu masz tam busta chyba nawet na, na 80 poziom, to od tego zacznijmy. No, tym, ciekawe, no no. Poza no, tym, tak. wiesz co, jakbyś zaczął grać w to, to to nie miałbyś problemu, bo 80 poziom się wbija teraz dość szybko w tych grach, a bieganie po tych mapach i tłuka, tłuczenie mobów naprawdę przez pierwsze kilka postaci to, to może być fan Potem może, jak już robisz -hmm. którąś postać z kolei, to może ci się tam nie chcieć, ale, ale nie, wiesz, no to, to, to się gra dla zabawy, no to po to grasz, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby się męczyć, więc jak będzie ci się podobało, to po prostu będzie ci się podobało. Nie będziesz znowu się aż tak spieszył. Jasne, będziesz miał tu wizję, tak? Nie wiem, który tam teraz jest 90. chyba poziom. Nie, nie nie mam pojęcia, ale powiedzmy, no. tam, ten 90. poziom to będzie dla ciebie taka wiesz, taki święty gral, do którego dążysz tam coraz bardziej. Błyszczące zbroje na początku w takich laciach, nie? Tam biegasz w jakichś sandałach, nie? Tam umorsany głównie i nie jest zbyt wesoło, ale gdzieś tam biegasz do Orgrimaru i widzisz, jak koleś po prostu świeci się, jak psuje i i mówisz, kiedyś też taki będę, nie? I to jest to Twoja. To, to jest to twoja tak, tak, tak, ta, tak. No, Mobilizacja, nie? Żeby tam grać dalej. Mm, tak. E, tak, dobra. E, czy coś jeszcze, Wojtku, chciałeś powiedzieć o free to playkach ja, ja myślę, że w ogóle e, ten model free-to-play i, i, i ogólnie to wszystko i tak najlepiej się sprawdza na pc e, To nie ma tutaj wątpliwości. No. E, z, z jednej strony ja jak chcę, myślę, że pc gracze grają. E, dajmy na to, nie wiem, chyba, nie wiem, w Lola, tak? W, albo w, nie, no w Dota chyba nie, nie gra tyle ludzi co w Lola. Chociaż... chociaż, nie, chociaż wiem, nie. To jest, ale nie, nie to Nie, nie, dobra, to, to, to, to, to ja, ja też nie wiem, mieli. ani nie chcę mówić herezji, ale macie jeszcze czołgi i tak dalej, więc jak tak chcę pomyślę, że yy, dajmy na to, niech, nie wiem, LOL ma... Ile LOL może mieć? 8 lat? 10 lat? Przez 6 lat? No, yy, załóżmy, nie, chcę, chcę, chcę, tylko, chcę tylko powiedzieć, że yy, dla mnie to jest dosyć słabe, że PC-owi gracze mają, dajmy na to, takie 3-5 mocnych gier, w które gra najwięcej osób na PC, które tak na dobrą sprawę wyszły 8 czy 10 lat temu i grają cały czas w tą samą grę, gdzie konsolowi gracze jednak widziałeś sprzedaż. Pierwsze miejsce ma... No dobra, no Call of Duty akurat jest chujowym przykładem, no ale w sumie to samo. No ale na przykład te, te, takie Watch Dogs, gdzie, gdzie wydaje mi się, że i tak hajs zostawiany jest większy i tak w takim lolu, czy w czołgach niż w nowych, w nowych, w nowych wersjach Watchdogsów. Chcę tylko po prostu powiedzieć, że pocetowcy cały czas grają w to samo. Chociaż Kostolowcy też grają w to samo, ale jednak... Powiedział ty, co FIFA kurwa gra od, co rok, od... No nie, no, lat. ale ona się jednak zmienia, ona się zmienia, a ja nie wiem, czy, na przykład, nie wiem, bo, aha, bo, a ty, ty to grałeś to myśli, że we... te gry się nie zmieniają? Do... Wiesz, jak wyglądał LOL tam 5 lat temu, a jak wygląda teraz? Są dwie różne gry. Autentycznie? Tak jest? No, tak jest. Znaczy, wiesz, na przykład znaczy tam jakiś przy, kosmetyczny... silnik Doty był chyba no. już dwa razy zmieniany. Nie zapominajmy, że to jest już Dota 2, tak? Więc była jedynka jakaś tam kiedyś. Archive no wiem, HH, była, była. była. Tak, tak, więc to się wszystko zmienia. Pan Ray, panie. Yy, mhm. Weźmy sobie mhm. tego... OIKU, Wracamy Smite. Smite też przecież wygląda już inaczej niż na samym początku, więc... To się wszystko hmm. trochę zmienia. Może nie, nie są to aż takie różnice. W nie, niekiedy są, bo Dota wygląda zupełnie inaczej. W przypadku Smite ta różnica może być mniejsza, ale panie, ile tam postaci do, dodali. Mechanik nowych, nowych map. To jest to, co nie, tu mówiłeś, no... zdaje się, nie? Że tam cały czas upychają coś nowego w tych grach free-to-play. się, tak. tak. Ten... <clears throat> no. Okej, okay. więc tak. No ale mimo wszystko chyba to jest jednak konik PC-owców. Wszystkie free-to-playki. Możliwe, że tak jest możliwe. Nie potwierdzam nie nic no... czemu, bo nie mam porównania z e... Tak. No, dobra. Myślę, myślę, Wojtku, że pomału możemy zakończyć ten temat. Fajne, fajne macie free-to-playki, ale, ale no, no, to nie akurat nie, nie, nie dla mnie. Chociaż nie mówię, że nigdy bym tego nie spróbował, ale... Ale mi tego, dlaczego, że... bo właśnie... Czas, skończyć, czas. Ale... Głównie i wyłącznie czas. E, słuchaj, e, poczekaj. E, czy... Bo nigdy w życiu nie grałem w Lola? W smajta też. Czy... Czy w LoLu? Bo z pewnością grałeś. Gra polega na tym, że masz sobie Hirosa na pierwszym poziomie i idziesz sobie i zabijasz sobie Hirosy, gdzie on, on ci leveluje. Dochodzisz tam, e, nie wiem, do, dajmy na to, 15 czy 20 poziomu. W ogóle, je, jaki jest cel takiej misji na ogół? Zabić innego gracza, który jest w grze? PvP. Wy, to jest PvP ogólnie? Wy, wy, wygrać, wygrać. Słuchaj, ale w, to takie dwa... Znaczy nie, ale, ale ogólnie. No w FIFA o co chodzi? No, żeby strzelić no bramkę i wygrać mecz. A o, o co chodzi w, w LoLu? No, wygrać, no ale to jest ta sama mechanika. No, jak grasz w karty, ale... też chcesz tak. wygrać. Jak grasz w szachy, chcesz PvP. wygrać. To jest no, a czemu, to jest czemu ludzie przez lata grają w szachy, na przykład? Czemu grają no, okay. w skata przez lata? Czemu no, grają dobra, okay. w Makao, okay. nie? Do, nie, do... Yy, yy, chodzi mi o to, że zmienną w LOL-u są, damy na to mapę i ewentualnie postacie, które ty i twój przeciwnik No, konfiguracja w tak? postaci za każdym razem no, no bo jeżeli masz tak. tam 100-120 bohaterów do wyboru i każda strona ma wybrać pięciu no. no tak, no to każda strona ma wybrać pięciu, no to konfiguracja jest milion pięćset sto dziewięćset i każda no tak. wygląda inaczej. Nie? Mm -hmm. I na ogół te gry polegają na dwudziestu, 30 minutowych takich sesjach, tak? Dłużej, dodaj. tak Jeżeli chodzi o te Dotę i Lola, to są raczej tak sesje od trzydziestu od pięciu, to takim trafiają się krótsze gry rzadko, to 40 minut do godziny, no. jak najdłuższa gra w Dotę, jaką grałem, to chyba były dwie godziny. To było hardkorowe, ale to był jedyny, jedyny przypadek taki. Zazwyczaj do godziny to jest max. Mhm. Mhm. Znaczy, nie, znaczy nie wiem, znaczy nie wiem, jakoś zawsze miałem do tego, nie wiem, no bo, bo słuchaj, bo ja patrzę na tą grę i tak sobie myślę no, Warcraft. Warcraft bym sobie pograł. Pobudałbym sobie zamki i tak dalej i sobie pochodzi takim hierosem i grał z, z mobkami, ale tak jakbym miał z PvP, gdzie jakiś. E... Ja domyślam się, że w hmm. tym jest wysoki poziom. Wysoki poziom przeciwników, tak? Krysty, w coś sensie powiem, ty masz wysoki poziom powiem, bo... i nie mam z tobą szans, tak? Bo masz, bo masz dokładnie takie same myśli jak ja miałem. Mało tego, ja zawsze śmiałem z moby, ja no. się śmiałem z ludzi, którzy grają w moby. mówię, przecież jakie to ja jest też się głupie. Ja, to jakie to się jest, jest głupie, czemu oni to robią, jak wezmą sobie dowolne MMO, dowolne, i mhm. będą mieli dokładnie to samo, przecież, tylko że jeszcze będą mieli kupę innych rzeczy, a przecież też tam są PvP, można się troskać. Nie, to naprawdę tak nie jest. Moba jest jak ktoś lubi ten, ten, ten, ten tryb, ten styl gry, to naprawdę mhm. daje mnóstwo satysfakcji właśnie przez to, że y, jest mnóstwo konfiguracji i y, to jest taki, wiesz, tower defense, nie? Taki, tylko, że tower attack, o, można powiedzieć, zamiast tower defense, mhm. A połączenie okay. w zasadzie jednego z drugim. Bardzo fajny model rozgrywki. Nie będę cię przekonywał, bo ja mówię, ja się sam z tego śmiałem, dopóki kiedyś tam z nudów nie zainstalowałem tej do No dobra, no... no no ten tym już mi tu po prostu dobra, dobra, trzy lata mnie przekonywali zagrom. No i jak mi zagrałem zagrałeś. raz, to przez pierwsze 10 gier, to się wkurzałem, że to jest głupie i po co w to gram. A potem wciągnąłem w to znajomych i samemu może rzeczywiście bym nie grał, ale ze znajomymi to to jest po prostu, jak to mówi pan Wiesław, z Kaszanką i, i jest I, po prostu dobra zabawa. I do, w Dota ci się lepiej grałem niż w Lola. Z tego, co się orient... z tego, co widzę? Tak, Słyszę? ja jestem, jestem psychofanem Doty, chociaż nie grałem od ponad roku z jednym takim drobnym epizodem, ale no, no, nie gram, okay, bo okay. To, to czasochłonne, a też jakby... No właśnie, wiem. Wiesz, no. jakbym, jakbym nie musiał grać w... Znaczy, to nie musiał, tak jakby to był jakiś obowiązek i przymus, ja to robię z przyjemnością, ale jednak wiesz, jak jesteś redaktorem tam serwisu o grach i to chcesz chłonąć tą wiedzę z różnych gier i różne gry Cię kręcą. tam jest jakaś nowa premiera, to wszystko jest ciekawe, a jakbyś miał grać tą dotę, to byś nie miał czasu na te wszystkie inne fajne rzeczy, nie? Wiem o co chodzi, ja mam cały czas to samo, tak. Dlatego Wiedźmina jeszcze nie odpaliłem i nie wiem czy odpalę, A naprawdę w nim tak bo jest zajebisty no, dobra, słuchajcie będziemy kończyć pomału nasz temat główny o free to playkach więc wiecie gdzie to się najlepiej sprawdza i w co najlepiej grać Wojtek wam powiedział Tomku, Boże Tomku Rafale pamiętam cały czas o tobie, więc ja tylko powiem szybko, naprawdę bardzo szybko o coś o czymś na i nie powiem o Redalercie bo nie chcę E, powiem e, o czymś... E, dobra, powiem o The Kitchen. Słuchajcie, e, będzie Resident Evil 7 w przyszłym roku. E, będzie można na niego pograć na vr co jest zajebistą sprawą. E, I z tego, co się orientuje, cała gra ma być na tym vr więc to jest zajebista sprawa. E, bo nareszcie dostaniemy pełnoprawny tytuł na vr Słuchajcie, kitchen to Słuchajcie, The Kitchen to jest teaser e, Resident Evil 7. E, cała opcja polega na tym, że budzimy się na krześle, e, mamy związane ręce. To jest zupełnie co inne niż użytkownicy mieli dem Resident Evil normalnie nie na VR więc... więc tak więc to jest tylko i wyłącznie pod VR akurat te demo chociaż nie orientuję się, czy gra będzie też pod VR to samo, co. ale ch chyba tak, wydaje mi się, że tak. E, no ale mniejsza to ja o, o tym dekiczę. Słuchajcie, budzicie się na krześle, e, widzicie, ma, macie skulone ręce, razem trzymacie ręce, więc razem czy po prostu trzymacie pada w ręku, to tak jakbyście trzymali pada w ręku, ale macie związane ręce e, i gdzieś tam leży w pokoju wasz, nie wiem, no, jakaś postać i leży i chyba jest zakrwawiona i budzicie się oczywiście w tytułowej kuchni e, związani, nie wiecie, co się się dzieje i, i VR, i działa wyobraźnia, słyszycie jakieś tam krzyki, nie krzyki, e, koleżka do was podchodzi i, i po prostu próbuje was rozwiązać, bierze gdzieś tam nóż i gdzieś tam z tyłu zanim widzicie, że coś tam się czai. E, słuchajcie, robi to klimat, robi to zajebisty klimat i naprawdę takie tego typu gry, szczególnie Resident Evil domyślam się, że to będzie dosyć mocny horror i ogólnie dosyć dobra gra, więc na VR może się to sprawdzić zajebiście i ten teaser, który trwa naprawdę 3, 4, 5 minut. Może bardzo wystraszyć. E, tam później są e, fajne rzeczy. Nie będę spoilerował. Może ktoś, to ma wiara sobie to luknie albo lukną, albo albo już wie i, i, i wie, o co mi chodzi. E, bardzo fajna sprawa. E, jest bardzo fajna imersja w tym. E, graficznie jest całkiem nieźle. Naprawdę jest przyzwoicie. Można się rozejrzeć po tym pokoju. No i, i tyle. No teaser. Więc e, powiem Wam, że po tej malej, ludkiej, 5-minutowej wstawce e, naprawdę m, chyba Rezydenta wezmę, wezmę na premierę, bo tak. Uh. To może być tytuł po prostu, który teraz czytałem jakiś artykuł, że VR po roku, znaczy po, po miesiącu od premiery, że Lipa i coś tam i tak dalej. Nie zgadzam się z tym, ale nie mam na to czasu, żeby o tym powiedzieć. Tylko jeżeli ktoś twierdził, że VR może teraz zostać pogrzebany pomału, to niech spróbuje The, The Eagle Fight, Robinsona i w przyszłym roku Resident Evil 7. I wiesz, mi ten sprzęt ma się naprawdę dobrze. I tyle. O VR-ze dzisiaj więcej nie będzie, bo Rafałowi miałem dać na końcu głos. A mamy mało czasu, więc Rafale masz. Niespodziankę? Dobrze mówię? Nowiutki kącik, który się pojawia dzisiaj po raz pierwszy mam nadzieję, że jeszcze do nas wróci. Roboczo. To ja nawet o tym nie wiem, nie? Ty to na to ja nawet o tym, ten nie, tym nie wiesz. Nie oczywiście, że o tym. i tak nie, nie wie. No, no eee, więc wow. roboczo na Roboczo nazywa się to Lobby, a więc jest to list od byłych bezimiennych i to powinno nam zdradzić, że jest to krótka i pięciominutowa informacja od naszego byłego Tomka. Otóż teraz zaczynam czytać i proszę bardzo o skupienie. Prosiaczek Prosiaczek już zajął swoje miejsce pod moim 47-calowym telewizorkiem Full HD, a jego starszy brat przeprowadził się do sypialni. Jeszcze tylko podłączę PlayStation TV w łazience i będę spełniony. PlayStation in every beach room. Po prawie dwóch tygodniach obcowania z najnowszą konsolą Sony mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego co dostałem i powiedzmy sobie, dostałem to co Sony mi obiecało, a jako że nie mam TV 4K UHD HDR Super Duper Fifi Rifi, Taki będę mieć jak za, powiedzmy, rok czasu albo później już wystartuje skorpion i gry w prawdziwym 4K, a zwykły Full HD z dobrej półki wiedziałem, iż wielkiej różnicy w grach nie będzie i zostałem pozytywnie zaskoczony. Co do samej budowy konsolki i jej wyglądu, można powiedzieć, iż jest to produkt premium, ale zmontowany z najtańszych plastików, które o dziwo nie trzeszczą i całość jest solidnie zmontowana. A jako wielki fan firmy Apple widzę w projekcie tego sprzętu klimat Apple'a, co jest na plus. Samochromowane logo PlayStation na górze obudowy dopełnia niczym wisienka na torcie, i to jest to konsola większa od PS4, ale nadal ładna. Zresztą wiemy, że o gustach się nie dyskutuje, a jestem ogromnie zadowolony z tego, jak konsola się prezentuje. I lecimy dalej. Jest cicha, kiedy trzeba, i może działać jako szumiś. Nie wiecie, co to szumiś? Dla dziecka, kiedy naprawdę potrzebna jest moc, ale to chyba normalne. Sprzęt, aby działać musi się grzać i wyjść. I tak jest też tutaj, ale wszystko powiedzmy w standardach sprzętowych. Nowy pad jest nowy. Znaczy ma materiał użyty na analogach i tylnych spustach. Jakaś różnica? Nie mam pojęcia. Każdy pad w ręku źle leży od momentu wyrobienia się go pod siebie, a magiczny pasek ze świadełkiem jest tak samo bezużyteczny co poprzedni model. Yy, gry na prosiaczku. Kochane Digital Foundry dostarczyło nam masę materiału, analizując wszystko aż do pożygu, dając pożywkę i dla fanów i dla antyfanów konsoli Sony. Słyszałem, że gry chodzą gorzej niż na starej PS4, ale ja tego nie widziałem. W grach, które mam, Deus Ex, można powiedzieć, dopiero coś mi zaczęło nie grać po obejrzeniu materiałów i włączeniu gry z taką wiedzą. Szczerze, przeciętny gracz nie zobaczy różnicy w spadku klatek 2 do 5 i tak sam ja tego nie widzę za to wszystko jedno gry z obsługą prosiaczka zaczynają naprawdę ładniej wyglądać na telewizorze Full HD. Infamous w 60 ach Po prostu festyn zajebistości. Coś takiego od razu powoduje uśmiech na twarzy nowego posiadacza prosiaczka. Wszystko działa tak płynnie, że aż nienaturalnie jak na standardy tej konsoli. Deus Ex Serio trochę gubi klatki, natomiast wygląda jakby ktoś poszedł do Obi, kupił gładź i z pachelką wygładził wszystkie możliwe ząbki na wszystkim od otoczenia, postoły, przedmioty, NPC. Słowem jest teraz gładko jak dupa niemowlaka, a wiem co mówię, bo przebieram taką być może 5 do 7 razy dziennie. Tak maluch rośnie zdrowo. Podobna sytuacja jest w World of Tanks, gdzie obraz 4K jest skalowany w dół do 1080p i robi robotę. Wszystko jest ładniejsze oraz widoczne jest więcej szczegółów. Titanfall 2 w 60fps ach wygładzony dzięki skalowaniu 4K oraz wszystkim dodatkowym efektom na prosiaku robi taką robotę, że brak mi słów. By the way nowy kod jest dobry. Poza tym to kapitalna gra i mam nadzieję, że będzie recenzja na bezimiennym. To już jest dla Krystiana. Nie czułem potrzeby nie. włączać gier naraz na prosiaku i na PS4, aby zobaczyć różnicę, bo nie o to mi chodziło w kupowaniu prosiaka, tylko jak już mówiłem o graniu w gry ze wszystkimi w najlepszej możliwej opcji na TV Full HD i to właśnie dostaję. Ale też jest trochę błota na tym różowym prosiaczku. O niektórych grach, które chodzą gorzej na nim nie będę mówił o tym, ponieważ widziałem, ale zbytnio internet nagłośnił już to wystarczająco. Najgorsze, że każda gra, która ma mieć obsługę prosiaka musi mieć łatkę i te łatki tak od 100 mega do 10 GB zajmują, przynosisz nową konsolę do domu chcesz pograć na kozackiej konsoli i dupa, czekaj Druga rzecz to brak jasnych informacji jakie gry działają pod prosiaka i co zyskujesz dzięki temu jedynie zostaje to wyszukanie informacji na internecie co jest trochę słabe ale przyszłe gry mają mieć oznaczenie na pudełku że gra korzysta z obory prosiaków Podsumowując Kupiłem, nie sprzedaję. Dostałem to, co chciałem. Kupiłbym jeszcze raz. Gry powoli zaczynają korzystać z dodatkowej mocy, a przyszłe pewnie będą natywnie robione pod prosiaczka. Jestem zadowolony. Nie jak z PlayStation VR. Krystian, jak tam się gra? Hehehe. He he. No właśnie powiedziałem jak się gra. Pozdrawiam się Tomku. Ja tylko powiem, że na początku tego co Rafale przeczytałeś że Tomek opowiadał, że sobie tam ma ten 47-celowy telewizor. Wyobraźcie sobie, że właśnie dostałem informację, że Tomek chce go sprzedać za 1200 zł. Tak, Tomek chce go sprzedać sobie za 1200 zł, więc I... jakby coś to się odzywajcie. Ja doczytam do końca tylko jeszcze list od Tomka. Aha, jeszcze skończyłem, bo już, już wypatrzę tak? 4K. No. Masz 4K TV, kup prosiaka. Masz Full HD TV i jesteś gadżeciarz. Kup prosiaka. Jesteś zadowolony z PS4 i masz dużo gier do grania? Nie kupuj prosiaka. Pozdrawiam Rafała, Krystiana, słuchaczy oraz nie pozdrawiam Wojtka, bo to musztarda. PS. Żartuję. Pozdrawiam nowego członka ekipy i bardzo fajnie się słuchało poprzedniego odcinka. Jak mówiłeś o modach do Wiedźwina 3. Poproszę więcej takich informacji z tego gorszego obozu. Hehe, he, dzięki za pamięć <grym> e, tak. Dobra, więc tyle mamy od Tomka. Proszeka. Z... E, w, w sumie dobrze, to że on bórzeczka. nie powiedział, bo ja tego nie kupię. Ty, Rafał, chyba też czy tego nie kupisz. A, nie, ja jeszcze mam zbyt a... dużo. wiesz... Ja jeszcze PS3 mógłbym grać e, za dwa lata. Wojtek w ogóle chyba... On, on to ma, proszek, on cały czas jest na... Prosiek, on ma koryto w ogóle, on na korycie gra, więc... <grym <grym no. Na chlewiku. E, dokładnie tak. E, dobra, Słuchajcie, no to co, no to to było od Tomka, musimy kończyć, myślę, że dwie godziny minęło, ja nie wiem, będę coś usłyszał, nie wiem jeszcze co, trudno, więc z pewnością nie usłyszycie wszystkiego, ale się ostatnio, dobra, więc wydaje mi się, reszta będzie w DLC, wiecie jak to działa, już się wyjaśniliśmy, w yes, DLC, <laughs> bo no, musicie kupić dodatkowe skórki, postaci i tak dalej, no. No, albo może ej, albo może dodamy Tomka dodatek jako DLC. Nie, to będzie płacne, Tomek nie? będzie no. jako DLC. Chcecie usłyszeć Tomka? Za, za dychę, Chcecie za, za Tomka w DLC, ile zapłacicie. Super. no, no. Dobra, e, więc tak, było nam bardzo miło. Słuchajcie, 73. odcinek, dobieg końca, idziemy chłopaki spać. E, więc ze mną dzisiaj nagrywali... Rafał Domyski. No jestem, hej. E, tak, e, był z nami również... Wojtek Kocjan? No, hej, trzymajcie się. No, dzięki Wojtku, dzięki Rafale i ja miałem na imię Christian Kender. Słuchajcie, i standardowo wchodzicie na padtv.pl na bezimienny.pl, na safeproject.pl i, i w sumie i w sumie tyle. I pamiętajcie, piszcie maile, piszcie nam komentarze i tak dalej, standardowo, a my słyszymy się za dwa tygodnie w grudniu. Więc trzymajcie się, drodzy słuchacze, i nie wiem i dobrych Mikołajek, bo to chyba będziesz po Mikołaju, więc e, dobrych prezentów na Mikołajki i tyle e, Cześć Siema Cześć, cześć, cześć